Thank you. Witamy bardzo serdecznie w 39. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę prowadził, czyli Christian Kemder, a ze mną, słuchajcie, dzisiaj dosyć nietypowo mam w studiu dwóch tomków. Pierwszego Tomka bardzo dobrze znacie, Tomek, Tomka Zawadzkiego. No, dzisiaj mamy gościa, więc dobry wieczór, trzeba kulturalnie się przedstawić. E, tak, i słuchajcie, naszym gościem będzie gość, który, którego na pewno wszyscy znacie. No, ja myślę, że my wychowaliśmy się na Wit tak, tak, ta, tak po trochu i, i Tomek wyszedł z tego podcastu i teraz w sumie u nas gościnnie dzisiaj będzie, czyli Tomek Dietrich. E, a ja mniej kulturalnie, czyli cześć wszystkim. Myślałem, że powiesz powitać, ale, ale w porządku, w porządku. A widzisz, zapomniałem już o tej, Aha, o tej manierze, no tak, za, gdzieś tak. mi ta maniera uciekła. E, kurde. tak, więc jak słyszycie, jest u, u nas gościnie Tomek Dietrich. Słuchajcie, jest i nie, po, nie bez powodu do nas spadł. Otóż dzisiaj e, dzisiaj weźmiemy sobie, e, rozwalimy w sumie e, temat e, o odwiecznej wojny, odwiecznej wojnie między konsolowcami a pc wiecie. Z pewnością domyślacie się, że e, Tomek, nasz gość, e, gra dużo na pecetach, my jesteśmy bardziej konsolowi, porozmawiamy sobie, ale tak, tak z sensem, plusy, minusy, e, czy w ogóle jest sens o, o, o, coś, o, o co walczyć, czy, czy w ogóle te wojenki mają jakiś sens, e, postaramy się wam e, po prostu w jakiś sposób to wytłumaczyć, czy czy jednak PC, czy jednak konsola, różne punkty widzenia, jak my to widzimy. I to będzie, słuchajcie, w głównym, e, w głównym temacie naszego odcinka. E, I słuchajcie, ja myślę, że gość e, nie musi się przedstawiać, ale, ale może pierwszy zacznie, więc e, jakie newsy nasz go dzisiaj przygotował? No, ja, ja newsa przygotowałem troszeczkę przekornego, bo e, o... Nie wiem, czy to dzisiaj, czy to wczoraj padło, że Nvidia ze swoim shieldem ma, ma troszeczkę problemów, bo okazuje się, że jedna seria w jednej serii baterii, które tam są umieszczane, te baterie są w jakiś sposób wadliwe, nagrzewają się i do tego stopnia, że producent stwierdził, że mogą powodować ryzyko pożaru zapalenia się, w związku z czym wymieniają od razu te, te tablety, te, to znaczy no te, te, te te shieldy, dlatego, że dlatego, że po prostu może się okazać tak, że nagle kiedy, kiedy trzymasz sobie takie urządzonko w ręku, to przynajmniej w teorii, nie wiem jakby to miało w praktyce działać, może ci nagle wybuchnąć po prostu w twarz. Więc no, cie, ciekawa sprawa, też to znaczy nie słyszałem jeszcze, żeby była aż ta, że tak, e, aż taka tego typu opcja kiedykolwiek wcześniej. E... Znaczy, jeżeli kiedykolwiek była taka opcja, to z telefonami, tak, z bateriami od telefonów i ewentualnie z nieoryginalnymi ładowarkami, które te telefony ładują czasami. Tak, ale to, to to też to raczej, no. ale to też raczej z tego, co, z tego co wiem było nie taki pełny wybuch, w sensie, nie wiem, eksploduje ci, no nie, zajara nie, nie, nie, się nie, i w ogóle nie. będzie, wiesz, katastrofa. Natomiast tutaj to jest przedstawiane tak, jakby rzeczywiście to mogło zapłonąć, więc, więc no... Dziwię się, że Ciekawe. Nvidia sobie na, na coś takiego pozwoliła. Tym bardziej, że tutaj się pojawia pytanie dosyć aktualne w kontekście tego, co na przykład było z, niedawno z Batmanem, czyli gdzie byli testerzy, gdzie to było testowane, bo przecież takie, ta, takie, takie urządzenie powinno z, mie z miejsca przejść testy typu maksymalne obciążenie na tam, nie wiem, 48 godzin i co się z tym fantem stanie. No Więc dziękuję. no cóż. No tak, to, to, to też jest dziwne, że raczej to, to, to, to trzeba pochwalić i zaklaskać, że sami przed, powiedzmy, jakimkolwiek takim przypadkiem przez y, użytkowników upublicznionym, nie? że oni sami się przyznają do tego, że taka sytuacja może mieć miejsce. nie? Jakaś inna firma pewnie, wiecie, cicho, nic nie mówcie, może się nic nie wydarzy. tak? Ostatnio czytałem, że Wii U się spaliło na przykład nie? i Nintendo nic nie, nie mówiło o tym, a był taki pościg, nie? że zapaliło się Nintendo. Tak, tu jeszcze, znaczy tutaj była taka sytuacja z tego, co pamiętam, że by, znaczy użytkownicy zgłaszali, że ten, że to się grzeje po prostu. Ale no wiesz, grzeje to się, grzeją to się różne rzeczy. Mi się też telefon czasami grzeje. No, jak, tak samo, wiesz, komputer, telefon, wszystko. Konsola mi się grzeje, telewizor mi się grzeje. To, co, co mi się... Zresztą nie ma co się dziwić. Przy, takich, przy takim, że tak powiem, ścisku układów to raczej no, to się będzie grzało i tego nie unikniemy. Mhm. Ale dobrze, że rzeczywiście zareagowali, że że ok, przyznajemy, ta, rzeczywiście tak jest. Oni nawet po, tam pokazali, z tego co pamiętam, dali, dali informację, gdzie sprawdzić, jaki typ baterii się ma, jaką tam serię, czy, serię, czy model mniejsza o to. W każdym razie, jak użytkownik sam, sam z siebie może zdiagnozować, czy ma taką, czy śmaką baterię. Jeżeli ma taką taką i taką, to po prostu może im to odesłać i, i dostanie oczywiście nowy i nowy sprzęt. Bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, to jest to tyle od naszego gościa. Tom, Tomku, fanki, co, co tam ty masz dla nas dzisiaj? A ja mam taki jeden szybki newsik, bardzo szybki newsik, ponieważ Sony wymyśliło konkurs związany z Drive Clubem, a jeżeli wchodzimy w szczegóły, to całe zadanie polega na konkretnej trasie, konkretnym samochodem, mhm. pobić czas jednego z twórców tej gry, ale bardziej niż, pobicie, bardziej niż o pobicie czasu twórcy chodzi tu o rywalizację między graczami, ponieważ konkurs jest światowym konkursem i tam no, ludzie trzaskają powiedzmy sobie niesamowite czasy i powiedzmy sobie jakiś dzień temu patrzyłem, na pierwszej pozycji był Polak o, o, o powiedzmy sobie loginie PSN, to był czaku92.pl i on miał jak dla mnie niesamowity czas, minutę 21 i to dwie setne, w tym momencie patrzę niestety, ktoś go pobił e, z czasem minuta 20 i 963 setne. E, co ciekawe, odezwałem się do tego użytkownika, zapytać się go po prostu, jak on to zrobił, jakie te czasy zrobił, bo mogę się pochwalić, mój czas to tylko minuta 22 i 87 setnych e, i tak, to było mega wyzwanie. I słuchajcie, zgadniecie z jakiego widoku jechał? Za samochodu, z... z, z... Za samochodu, dokładnie. To jest to, to jest nielogiczne jak dla mnie. I całe życie w każdych grach wyścigowych e, wydawało mi się, że najlepiej się jeździ właśnie z widokiem e, za maski, z, e, z kokpitu. A tutaj taka właśnie ciekawostka. Oczywiście grał na manualnej skrzyni biegów. I, i, i, i jestem ciekaw, jakie czasy, jakie czasy wyjdą, a do wygrania jest w tym konkursie kierownica Trustmastera T300 więc w sumie fajny konkurs bo coś robią z tą grą, która naprawdę złą sławę ma, się dziwię, że przedtem takiego, takiego pomysłu nie wymyślili no i, i, i zobaczymy, jakie czasy będą mam nadzieję, że ten, że ten nasz polski gracz pobije ten czas i będzie znowu o nas głośno w świecie, nie tylko z Wiedźminem, a też z, z, że mamy szybkich graczy Graczy, tak? mhm. Zresztą z Dragon'em jest, jest jeszcze taka fajna sytuacja, że właśnie ostatnio, chyba nawet wczoraj, albo nawet dzisiaj e, chwalili się, że sprzedali już 2 miliony. E, 2 miliony egzemplarzy gry, która wyszła tylko i wyłącznie na PS4. Więc myślę, że jako taki nowy, nowy IP, tytuł, który tak na dobrą sprawę borykał się z tymi problemami, Zbyt wczesnego wyjścia myślę, że myślę, że i tak jest całkiem nie, nieźle. Fakt faktem myślę, że sporo osób się teraz do tego przekonało. Próbowałeś Tomek w ogóle na tej trasie ten, to zrobić? Jaki miałeś taki czas i jaka była różnica? Między no, tym. Próbowałem. Aktualnie jeżeli chodzi o ranking, to w rankingu jestem 153, jeżeli chodzi o ranking cały światowy, tak? A, a, a jeżeli chodzi o. 153. Tak, do, do powiedzmy trzy dni temu byłem 76, ale już wszyscy... Na jest czas, świecie? To, tak, na świecie. Mogę to, się to, to powiem Ci, ale to myślisz, że tak dobrze Ci, ci poszło, czy, czy tak łatwo to zrobić? Czy tak mało osób to jest, próbuje? Jest strasznie, strasznie trudno zrobić to. Tam już powiedzmy sobie, jak ktoś zejdzie do czasu, minuta 21, to już walka jest tylko o setne, o poprawianie po prostu na zakręcie o milimetry wchodzenie. Mhm. E, powiedzmy sobie, ja lubię grać w gry wyścigowe, jakoś fajnie mi to wychodzi. E, Drive Club jest nie jest do końca taką łatwą grą, jak każdy myśli. Jak, jak zaczniemy właśnie grać tak zawodowo, żeby po prostu jakieś czasy trzaskać pod konkursy czy inne rzeczy, to jest... No, słuchajcie, ta gra jest do tego stworzona. Ja się dziwię, że oni nie poszli w tym kierunku od początku, że jakoś tego nie reklamowali takiej maksymalnej rywalizacji między graczami. Ja jestem zdziwiony, bo takie konkursy właśnie pokazują, że kurczę, to jest dobra gra, no, mimo początkowych no. problemów. Dobra. Natomiast e, no? ja tak Wam na, na sekundkę jeszcze wejdę słowa, bo tutaj Fanki rzuciłeś takie hasło, że e, dziwisz się, dlaczego e, jakby taki czas Osiągnął człowiek, który jechał z samochodu. To jest mniej więcej taki, moim zdaniem, przynajmniej, ten sam kasus, co masz w FPS-ach ze zwiększeniem Fowa. Gdzie na przykład masz, zamiast dawać, nie wiem, tej standardowej tam 90 setki, to dajesz sobie na przykład, nie wiem, 120 czy 150. Masz, może, może masz ekran troszkę mniej, powiedzmy, realistyczny, ale masz zdecydowanie szerszy widok. I w tym momencie tak samo masz z samochodem, gdzie, może, gdzie możesz z góry zobaczyć, gdzie, gdzie się zmieścisz, gdzie się nie zmieścisz, kiedy samochód zaczyna ci, załóżmy, nie wiem, lekko zjeżdżać, to jesteś w stanie natychmiast to kontrować dużo szybciej, niż zauważysz to z widoku z kokpitu. No, Więc to ma dobrze swój dobrze, sens moim zdaniem. Ma, ma sens. Ses, ses ma dobrze, dobrze, dobrze mówisz, bo właśnie widzisz pobocze, jak, jak się zmieścić zakręt i, i taka jeszcze jakaś ciekawostka, powiedzmy sobie, nie wiem, czy to było rok temu, czy jeszcze dłużej, na Gran Turismo Akademii odbyło się w Trójmieście i w Gdańsku robili właśnie konkurs o najlepsze czasy, też tam startowałem, zająłem czwarte miejsce i pierwsze miejsce zwycięstwa edycji właśnie w Gdańsku też jeździł z widokiem do samochodu. Więc coś, kurczę, musi w tym być i pewnie coś w tym jest. E, dobra, e, słuchajcie chłopaki, e, koniec z tym drive -camem. Czy jeszcze, wiesz, może... Jeszcze chciałbym e, właśnie te, powiedzieć, że trzymamy kciuki właśnie za, za a, czaku 92. A, a, właśnie, właśnie fanki, wiesz, kiedy kończy się ten konkurs? konkurs kończy się musiałbym dokładnie sprawdzić kiedy no ale my myślę, że w następnym odcinku możemy powiedzieć czy, czy udało się Polakowi tak, na, na pewno na pewno no. o tym wspominę, no to, no to o tym chodziło. dobra, słuchajcie, teraz ja coś powiem ja powiem coś, na co w sumie wyczekuję nie powiem, wyczekuję, bo lubię takie klimaty słuchajcie została zapowiedziana oficjalnie gra, w sumie też mojego dzieciństwa, powiem wam szczerze Mafia 3 Mafia 3, wiemy tylko, że wychodzi w 5 sierpnia, czyli za 5 dni, bo nagrywamy w sobotę, będzie normalny trailer i pewnie zobaczymy przynajmniej jak to wygląda, mniej więcej jak to wygląda przynajmniej i możecie się czegoś dowiemy o tej grze. Słuchajcie, Mafia 3, Tomku, grałeś w Mafię kiedyś, podobał Ci się ten tytuł, jak się zapatrujesz na nową część Mafii? Który, Tomku? Ty, ty Tomku. <laughs> nie, w Mafię w Mafie troszkę grałem, i jedyn, znaczy głównie jedynkę, w dwójkę trochę mniej. Same klimaty mi się bardzo podobają, więc jeżeli jeżeli oni z tego nie spieprzą, to czuję, że będę dosyć sporo grał. Mam nadzieję, że oni też pójdą troszkę bardziej w stronę, znaczy inaczej, że zostaną przy tej idei tej starej Mafii, czyli nie aż tak otwarty świat, jak na przykład w GTA i nie pójdą nie pójdą na znaczy bardziej się skupią na tym żeby to przekazać żeby to pokazać jakościowo niż, niż na ilość jeżeli tak będzie to jak dla mnie mafia na pewno na mojej liście do, rzeczy do kupienia wyląduje a wiesz, że tak nie będzie zobacz jakie mamy w sumie trendy na dzień dzisiejszy ludzie wszystkie studia no tak. walą po prostu fabułę i pierdylion misji rzeczy pobocznych dookoła. Ale I wiesz co, ja, no. misji pobo ja, ja do misji pobocznych nie mam zastrzeżeń. Może być dużo misji pobocznych, ja to lubię, e, tylko, e, dobra, dam ci pr proste porównanie. Masz z jednej strony e, GTA, mhm. nie wiem, czwórkę, piątkę, Obajęte, to nie ma no. teraz tak. wielkiego znaczenia. Masz, e, i tam jest ten świat ogromny, tak, e, z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony jednak w pewna generyczność się wkrada. E, z drugiej strony masz takiego, nie wiem, Batman Arkham City, w którym też jest de facto otwarty świat, bo on nie jest zam, zamknięty, on jest otwarty, ale bardzo skondensowany. Masz dużo misji pobocznych, ale gdziekolwiek nie pójdziesz, tam coś ciekawego się dzieje. Jeżeli Mafia 3 miałaby wyglądać, oczywiście biorąc pod uwagę różnice w samym, samym przedstawieniu tego wszystkiego, jeżeli miałoby to wygl wyglądać tak jak, tak jak właśnie Batman Arkham City, jak dla mnie to jest ekstra. Wiem o co ci chodzi, wiem o co ci chodzi Tomku, ale widzisz, że ja miałem takie właśnie zastrzeżenie do mafii, do, do, do drugiej części mafii, że ty miałeś tam otwarty świat, ale tak na dobrą sprawę ty z tego nie mogłeś korzystać. Ty miałeś tą główną misję, tą główną fabułę, której się trzymałeś, nie było jeszcze opcji z żadnymi misjami pobocznymi, z tego co pamiętam i tak na dobrą sprawę ty po prostu robiłeś sobie tą fabułę w otwartym świecie. A reszta była pusta. A, e, znaczy, znaczy pusta, no taka... taka... Tak, tak, tak, tak. Ale nie miało to wielkiego o, sensu. O, o, o, to, o to mi chodzi, wiesz. E, zobacz, że na przykład w GTA 5 udało się zrobić rewelacyjną fabułę w mhm. otwartym świecie, z którego możesz korzystać, z dobrodziejstwa, którego możesz tak, korzystać. Tak, tutaj, tutaj muszę przyznać, że to jest, to jest A... racja. No, no, no A mimo, Ale mimo wszystko wolałbym, żeby ten świat był troszeczkę... Mi... Mimo wszystko mniej otwarty. Ja, znaczy... ja może też, bo chyba już mamy pomału tak. dość tych otwartych światów. Wiecie ci, w czym... We wszystkim to jest, no? Wiecie, w czym tak według mnie największy problem mafii tej trzeciej będzie? Jeżeli, jeżeli oni nie pójdą w realność tego świata, jeżeli oni wzorem pójśmy za Wiedźminem trzecim. No bo o, tak jak każdy mówi, zresztą ja też to powtarzam, on zmienił i będzie zmieniać gry, które teraz będą wychodzić, bo pokazał nową jakość, tak? Pokazał, żywy, żywy żyjący po prostu świat. GTA też tak troszeczkę już już do tego się zbliżyło I, i, i my teraz, ja się wydaje, ja jestem bardzo uczulony teraz w tym momencie po skończeniu, po ograniu Wiedźmina, że bardzo będzie mnie raziło w takiej mafii trzeciej, jeżeli oni postawią tylko i wyłącznie na otwarty świat i misje główne, a nie zaludnią jakoś tego, tego, tej, tej, tej całej mapy w taki sposób naturalny. No myślę, że będzie, będzie dużo ludzi na to zwracać uwagę, więc chyba oni mogą coś, coś zadziałać, że możemy się zdziwić. Znaczy ja mam taką nadzieję, bo, bo mafię pierwszą nie grałem bo wiadomo to jest komputer i, i, i tego na konsolach zbytnio udanego startu nie miało, bo na Xboxie kiedyś ta mafia wyszła, ale pomijmy to mhm. a Mafię Dwójkę z kolei podzielam wasze zdanie, że to była bardzo dobra gra, ale tak bez, bez sensu wcisnęli taki duży świat bo on praktycznie oprócz tych miejsc, gdzie działa się jakaś główna misja, reszta była pusta tak? no jeździliśmy w mieście duchu, więc żeby poszli w zaludnienie naturalność, a nie niewielkość tak, ja myślę, że słuchajcie, no już za cztery dni zobaczymy ten trailer, no i my będziemy może bliści e, e, jakiejś wiedzy na, na temat nowej części Mafii. Wiadomo, że raczej w tym roku nie wyjdzie, dopiero w przyszłym, prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku, tak mi się wydaje, ale ale to też w Różę z fusów. Zobaczymy za parę dni i wtedy będziemy bogaci. E, dobra, i słuchajcie, jeszcze na koniec Fanki ma ostatni jego newsa. Co tam Fanki masz? A pojawiło się coś fajnego odnośnie usługi PlayStation Plus. Yy, mianowicie przeci wyleciały przecieki, wiadomo, kontrolowane przecieki są najlepsze. Yy, I okazało się, że niedługo będziemy mogli mieć wpływ na to, co pokaże się w ofercie PlayStation Plus na dany miesiąc. Yy, I to będą odpowiednio jakieś trzy gry, na które będziemy mogli od oddawać swoje głosy. Co ciekawe, trzeba być abonamentem PlayStation Plus, żeby takie głosy yy, oddawać. Yy, yy, czy widziałeś tam ku te trzy gry? Widziałem. I, czy, i... Czy, więc dla mnie ta usługa nie ma sensu, jeżeli będą takie gry, bo ja mogę rzucić kostką i w sumie, a wypadnie szczerze, dobra, nie będzie ostatnia i tak w to nie zagram. Nie e... ma sensu, ale z drugiej strony będziesz wiedział o wiele szybciej, jakie gry pojadą no tak, się tak, w kolejnych trzech tak, miesięcach. Tak. To, to, jest, to jest akurat jakiś pust, <laughs> dokładnie, ale powiem Ci, że no, no, ja tymi trzema grami byłem załamany. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest. Więc... Je... Po co mi to? Po no i będziesz mógł osoba? komuś nazwę no tak, tak? Tak, tak, ale, ale, ale to przynajmniej... No fajnie, że idą w tą stronę, tak? ale, ale no, no plus schodzi co, coraz bardziej na psy. Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś, że jakaś taka plotka teraz wyszła, że ma być podwyżka w Europie plusa z 200 zł na 250 zł roczna. Ale, ale tutaj, tutaj ja wprawdzie nie konsolowy, ale zauważcie, że to już ludzie... W coś takiego przewidywali jeszcze przed premierą właśnie PS4, że w momencie, dopóki, dopóki jakby nie, wykupywanie PS Plusa nie było konieczne do grania chociażby w multi, to oni się musieli starać, żeby w tym plusie rzeczywiście były sensowne rzeczy, tak? Mhm. Bo no po prostu musieli. Natomiast teraz, kiedy tak naprawdę mieć PlayStation 4 i nie mieć plusa, to jest lekki bezsens, bo w ogóle byś na multi nie sobie nie pograł, no to w tym momencie oni wiedzą, że mogą się po prostu zupełnie odpuścić, znaczy może nie zupełnie, ale dosyć mocno odpuścić, no bo dzięki, ta... bo wiedzą, że ci ludzie i tak to muszą kupić, i tak to muszą kupić, no, więc... I, i tak więc... człowiekiem jestem ja, ale powiem Ci szczerze, że już dawno nie ogrywałem tych pulsowych gier bo tam, bo, tam, bo tam kurwa nic nie ma, no. E, ta, tak po prostu. Dobra, e, słuchajcie, e, a jeżeli chodzi o tą podwyżkę, no to podwyżka e, podobno być może będzie tylko w Europie ze względu na kurs e, dolara e, w stosunku do, dajmy na to, euro. Więc to tylko, tylko, tylko i wyłącznie o to chodzi. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, bo dzisiaj mamy, mamy gruby temat i ja, ja boję się, że nie, nie starczy nam czasu. E, więc słuchajcie, sprzedaż gier w UK z, z zeszłego tygodnia. No i co? E, dobra, więc ja najpierw przeczytam, a później analiza. Słuchajcie, pierwsze miejsce Golf, od EA Sport, Rory McIlroy, PJ Tour. Drugie miejsce Lego Jurassic World. Trzecie Batman Arkham Knight. Czwarte... Formuła 1 2015, 5 GTA 5, szóste nowe Call of Duty, 7 i 8 Minecrafty na kolejno Xbox i PlayStation, 9 e, Elder Scrolls online i ostatnie miejsce, 10 ma FIFA. 15. E, spo, sporo spadało. No i słuchajcie, no i co? No i gramy w golfa dalej, tak? Nie mamy gier, nie mamy w co grać i jesteśmy zmuszeni grać w to, co wyszło ostatnio. No a niestety wyszedł ostatnio golf, więc wszyscy w UK urzucili się na golfa. Ale patrz, wasze, czyli mówiąc krótko, wasze przewidywania z poprzedniego podcastu się nie sprawdziły. No, no niestety nie. Bo nawet... ja, ja akurat jestem nie. tak, jak żeśmy gadali przed podcastem, jestem w trakcie, w trakcie słuchania sobie w drodze do pracy, więc już ten moment przesłuchałem. No, niestety, e, no, pamiętam, padło coś takiego, że e, za, no, za tydzień, no, no, no. za tydzień, w kolejnym to my już w ogóle, na, to, to nawet już na liście nie będzie. A tu widzisz, a tu nie, widzisz. Nie, nie. A tu e, widzisz. Tak. Słuchajcie, sytuacja może się zmienić i e, to w tym miesiącu, mam nadzieję, w sierpniu, bo wychodzi ten Anti-Down Until Exclusive na PS4. Mocno przygodowa gra. Zobaczymy. Ona może coś tutaj namieszać, aczkolwiek jestem znaczy w sumie nie dziwi mnie ta lista no FIFA na 15 miejscu, ale bez przesady nowa FIFA wychodzi już za miesiąc zgadnijcie co będzie wtedy e, się działo z tą listą oczywiście Minecrafty mocne fajnie, że ludzie grają dalej w tego scrollsa online, pomimo, że nie jest zbyt specjalny, ale dobrze, że w takie rzeczy grają no i pamiętajcie, że to są pudełkowe rzeczy ja jeszcze wracając do sprzedaży nie wiem czy wiecie, ale Capcom się ostatnio pochwalił że miał świetny rok fiskalny a to wszystko, niestety, to wszystko za, sprawę, za sprawą remasterów Devila, a dokładnie Devila czwórki, Devil May Cry 4. No i słuchajcie, no ja się trochę tym załamam, że kapkom cieszy się, że opchnął wszystkie, wszy, wszystkie te gry jeszcze raz i ma z tego zajbisty hajs to pokazuje po prostu, że no jest pewna stagnacja na rynku i na przykład taki kapkom woli sobie walić remastery. Może jeszcze trójkę zrobią, dwójkę, jedynkę, jeszcze rzucą to. Słabo. Ale słabo. wiesz co? No. Ale wiesz co? To jest słabe nie ze względu na kapką, bo kapką zrobił świetną rzecz. Oni, znaczy, oni no, zrobili, znaczy, no to jest tak, słabe tak. ze względu na graczy, no. że oni to łyknęli. No właśnie. A po, podobno wiesz, jeszcze rozumiem, remaster tego ostatniego Davidla, David May Cry. Podobno bardzo fajny remaster, bardzo, do, bardzo fajny, w ogóle zupełnie inaczej gra się w 60 klatkach w, w takiej, w takiej grze. No, rzeczywiście, już na, od premiery się tak grało fajnie. No dobra. Ej, tak Potwierdzam. To, to, to, to, to... Sorry, że tak zacznę już kolejny temat. To poniżej pasa było, to ja muszę ja to osunąć. Dobra, spoko, ale, no tak, okej, okay, niech ci będzie, ale... E, czwórka podobno była dosyć przeciętnym remasterem a, a strasznie się cieszą ze sprzedaży tego i to mnie niestety martwi e, dobra, więc jeżeli tak chcemy, to tak chcemy, słuchajcie e, to jest sprzedaż z zeszłego tygodnia i w takim razie już kończymy ją i jedziemy e, PC Master Racing kontra konsolowcy e, ja gram na PS4 e, Funky gra na PS4 i na Xbox One e, Tomku, ty grasz tylko i właśnie na pc Masz jeszcze jakąś konsolkę może? Wiesz co, no miałem... Kiedyś miałeś coś tam. Kiedyś no, no. miałem trójkę, kiedyś braciak miał Wii U, więc też coś, no, nie Wii U, tylko zwykłe Wii, to też coś tam pograłem. Jeszcze za czasów dawniejszych zdarzało mi się mieć Gamecube'a, którego akurat bardzo ceniłem. Miałem Witę, ale sprzedałem. Bardzo dobrze zrobiłem, e... się to pamiętam. E... No. Tak, tak, więc, no a teraz to pc wiesz, zupełnie nieodmiennie. Okej, okay. więc... No to... e... No. Czyli, czyli z konsolami jesteś za pan brat, czyli nie jesteś. Czyli znasz swojego wroga, o tak można powiedzieć. Wiesz co, nawet, nawet nie wroga. Po prostu e, którąkolwiek konsolę się dorwałem, nie licząc e, oczywiście e, Gamecube'a, który, moim zdaniem, wsz wszyscy na niego jechali, a moim zdaniem, to jest jedna z najfajniej zrobionych konsol, w jakie, w jakie. Najlepsza konsola, jaka była. Mhm. Tutaj ja, jak ja, najbardziej się zgadzam. Ja wolę Dreamcasta mimo wszystko. Moje serce leży w, w sedze. No dobra Tomku, to ja, ja mam załóżmy do Ciebie pierwsze pytanie. Sobie przygotowałem parę no. takich fajnych pytań. Ach, e, I moje pytanie jest właśnie takie. Czy nie uważasz, że granie na konsoli jest o wiele bardziej wygodniejszym doświadczeniem niż na, na komputerze? Pomijajmy oczywiście kwestie patrzy, bo, bo jak wiadomo to jest obecne i na komputerach i na konsolach. Wiesz co, powiem ci tak. Moim zdaniem wszystko zależy od tego jak się ustawisz. Dlatego że jeżeli przykład może taki taki przykład argumentu, który często słyszę, czyli to, że często trzeba na przykład coś aktualizować, coś instalować, coś doinstalowywać, a tutaj coś się wysypie, tutaj i tak dalej i tak dalej. Jeżeli na początku, już po instalacji systemu, czyli jednokrotnie tak naprawdę, ustawisz sobie aktualizacje automatyczne, bez twojej wiedzy, bez twoich jakichś, wiesz dodatkowych działań. Jeżeli ustawisz sobie tak, że masz podłączony przykładowo duży, duży telewizor do kompa, co też możesz zrobić bez żadnego problemu, pad bezprzewodowy, teraz przecież na Steamie jest... Jest ten, jest Big Picture, a ze, wiadomo, większość gier na tym Steamie jest, w związku z czym zdecydowaną większość sobie spokojnie w tym trybie pograsz. Wydaje mi się, że to oczywiście nie powiem, że jest tak samo proste, czy tak samo wygodne, ale nie jest, na, nie jest to na tyle duża uciążliwość, żeby żeby nagle, przynajmniej dla mnie, bo to wiadomo, zależy, zależy od człowieka, żeby dla mnie była jakimś wyznacznikiem, na czym ja chcę grać. Kiedyś to był problem za, za czasów, powiedzmy, nie do Windowsa 98, nawet jeszcze trochę za xp gdzie jednak tych konfliktów różnych było dosyć sporo, ale wydaje mi się, że tak naprawdę od czasów zaawansowanego xp czyli tego, załóżmy, z pakiem Packiem dwójką, czy już w w siódemce to, to w zupełności, to już naprawdę nie jest problematyczne. No bo właśnie, właśnie o to Ciebie chciałem zapytać, gdyż ja należę do, do tych ludzi, którzy swoją przygodę zaczęli z komputerami bardzo dawno temu, kiedy, kiedy najmocniejszym komputerem na rynku był Intel Pentium 233 z 16 megabajtami ram na Voodoo FX2. To była moja konfiguracja komputera. Powiem tak, rządziłem wtedy na osiedlu. tak. Wszyscy do mnie przychodzili grać. To się szybko skończyło i zaczęły się właśnie problemy ze sterownikami. Zaczęły się problemy z plikami DLL. Niektóre gry nie chciały się po prostu włączyć, bo nie i koniec nie dawały żadnego przykładu ani, ani jakiejś przyczyny, a to były czasy, kiedy, kiedy odpowiedź nie, nie, nie, nie było możliwości wpisania w Google i, i tyle nie było forum, po prostu internet wtedy był na, na modemach tak? to, to, to po prostu Dokładnie. się zaczęło w weekend, więc dla takiego normalnego powiedzmy sobie ludzika, który chce już pograć w grę i nagle ona mu się wysypuje, najprostszym rozwiązaniem w tamtych czasach była konsola wtedy to był powiedzmy Playstation albo Nintendo 64 i myślę, że wielu ludzi w tym momencie właśnie ma takie przekonanie o komputerze że, żeby w ogóle coś na nich uruchomić, to trzeba mieć wyższy magister z informatyki, tak? Tak, bo to znaczy, ja też zauważyłem taką te, jakby sytuację, tendencję troszkę, że y, często ludzie, którzy, z którymi na przykład dyskutuję, którzy y, jakby mówią, że konsole są lepsze, bo są wygodniejsze, tak? bo y, nie, nie stwarzają tych problemów, to zadaję często takie kluczowe pytanie: a kiedy ostatnio grałeś na pc -cie? i zwykle odpowiedź brzmi lata 90. I wtedy ja mówię, jasne, to ja się całkowicie zgadzam. W latach 90. granie na konsoli było 10 razy prostsze. Bo I to jest jak najbardziej racja, bo ile razy pamiętam, że na przykład, nie wiem, jakiegoś DirectX-a powiedzmy nie było, nie ta wersja, albo nie chciał się zainstalować z płytki, taki jaki miał być, albo jakiś właśnie, tak jak mówisz, plik DLL, czy jakakolwiek... Cokolwiek tak naprawdę nie działało, albo crashowało, albo ten. Natomiast to się już wydaje mi się, zmieniło się tak w 90. 5%. Zdarzają się sytuacje przy niektórych grach, szczególnie tych, które były robione głównie z myślą o konsolach, a na pc tach były tak powiedzmy, jakoś portowane. Ja tutaj nie mówię o tym Batmanie, który był akurat sytuacją zupełnie skrajną. A no dobrze, że do niego poruszasz, bo tu będzie, będzie też pytanie z tym związane, ale mów. mów dalej, nie, spoko dalej. spoko. Ale na przykład na przykład były, była sytuacja taka, że na początku przy premierze tego nowego Tomb Raidera były na konkretnych modelach kart były problemy bo one czegoś tam nie obsługiwały od, w, jakoś tam odpowiednio i dopiero musiał sterownik wyjść. Yy, I trzeba było się ratować zainstalowaniem po prostu w poprzedniej wersji sterownika. Ale yy, to, są już przy, to są już sytuacje bardzo, bardzo sporadyczne. Naprawdę, jeżeli coś takiego się dzieje, yy, to... Yy, Inaczej, w 95% przykładów problemu, yy, przypadków problemu nie będziesz miał. W pozostałych 4% yy, twój problem rozwiążesz w ciągu 10 minut i chwili googlowania, a powiedzmy, że ten 1% to są te sytuacje, kiedy rzeczywiście twój problem jest taki, że masz problem. Zmień no. komputer. Nie, wiesz co, na zasadzie odłóż tą grę i poczekaj, spacują spaczują. Bo, bo już wtedy nic nie zrobisz, ale to jest naprawdę... I to wydaje mi się, że ten 1% to jest to i tak e, zawyżam. Mm -hmm. e, Fangi, czy jedziesz dalej? No i ja mogę jechać, bo ja mam tutaj bardzo dużo pytań i, i takich <ścoughs> takich ogru, ogólnie problemów życiowych, że tak powiem. Bo na przykład I, i, na przykład. Ja pracuję w sklepie z grami, więc mam kontakt z klientami, którzy chcą kupić jakąś grę na komputer bądź konsolę, mam na co dzień i taki zauważyłem jeden wielki, wielki taki dylemat tych ludzi. Przychodzi do mnie pan, który chce kupić grę na konsolę i pyta mnie się coś takiego, czy jest fajna gra. Ja mówię, że tak, on bierze do kasy i idzie, jest zadowolony. Przychodzi do mnie człowiek. Dobre, dobre, dobre, to trzeba było wcisnąć obojętnie co, fajna, bierz pan. No, no. przychodzi do mnie właśnie e, klient, który chce zakupić grę na, na, na komputer i tu jego pytania już są takie a czy ta gra wymaga Steama, a, a czy ja mogę grać w tą grę bez potrzeby mieć e, e, podłączenia pod internet a czy powie mi Pan, czy, czy ta gra pójdzie na tej karcie, bo wie Pan co bo poprzednia gra z tej serii to mi chodziła ale tak nie za bardzo mi chodziła więc nie wiem czy, a ogólnie jeżeli ja tą grę kupię to czy będę ją mógł zwrócić no bo wie Pan, jak mi nie pójdzie no to trochę głupio bo ja już jej nie odsprzedam I, więc na tym przykładzie już mogę zaobserwować jedną rzecz, że naprawdę granie na komputerze to troszeczkę jest trudniejsze. Tak? Problematycznie. Yy. Tak, ale wiesz co, ja, to znaczy, wiem, że ty tak klientowi nie możesz powiedzieć, ale odpowiedź, <laughs> odpowiedź jest jedna. Chcesz wiedzieć je łopie, to patrz na tył opakowania, tam wszystko jest. Ale ewentualnie, ale ludzie, ewentualnie właśnie... no no. Mów, mów, mów. Ja chciałem move. powiedzieć, że jest bardzo fajna strona, Can I run it. Bardzo często ja to... z niej korzystam i fakt faktem, że nie do końca to wszystko działa tak jak powinno ale, ale te najważniejsze rzeczy wiem i wpisuję sobie gierkę robi mi skan kompa, mam pójdzie, nie pójdzie, super i o to nie chodzi no. bo oczywiście Oczywiście wiemy o tym, że ludzie, którzy siedzą w komputerach, to, to z takimi problemami do sklepu nie przyjdą, tak? Oni przyjdą, wezmą grę z półki, idą do domu, grają, tak? Jak napotkają problem, to tak jak właśnie wspomniałeś, poradzą sobie z w yy, własnym zakresie. Ja myślę, że oni e... nawet nie pójdą do sklepu. Oni wszystko... wszystko nie na powiadam. przykład, na przykład wersja cyfrowa, tak. Dobrze mówisz, ale... Yy... Większa, wię... Wydaje mi się, że, że, że na rynku jest więcej tak zwanych właśnie casuali takich niedzielnych graczy i, i, i to oni właśnie generują dochody e, kupując, kupując te gry, a skoro mają takie problemy przy zakupie gry, e, no to... to, to... To jest właśnie dziwne dla mnie, że ludzie, którzy mają komputery, m, wiedząc, co tam w środku mają, nie potrafią sobie z, z rozczytaniem minimalnych albo rekomendowanych wymagań z tyłu z opakowaniem, że no. dla nich to się zaczyna taki, taki mały quest. Kurde, ke, tak jak właśnie powiedziałeś, Christian, Kenai, I run it, nie? No, dokładnie. Znaczy, tu jest, to jest fakt, że niektórzy ludzie mogą mieć problem z jakby dowiedzeniem się, czy komuś to pójdzie, tylko teraz akurat w tym wypadku, bo w niektórych sytuacjach rzeczywiście wiedza taka jakaś konkretniejsza jest potrzebna i tutaj absolutnie nie mówię, że nie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to jest już raczej problem po prostu ludzi, że, no nie chcę powiedzieć, że są debilami, bo to może nie, nie żeby tutaj nikogo nie obrażać, e, ale mimo wszystko e, naprawdę teraz, teraz te, jakby te wymagania, te, to co potrzebujesz, żeby, żeby ci to zadziałało jest naprawdę tak czarno na białym wyłożone, e, że naprawdę trzeba, dobra, będę chamski, trzeba być ślepym albo głupim, żeby tego nie, nie zobaczyć, no. Mhm. E, bo masz wszystko... Na, nawet kiedyś było tak, że karta... Załóżmy, karta gra, wymagania, wymaganie minimalne. Karta graficzna z serii GeForce GTX 4 lub... Wy, 4 powiedzmy... 0, 4, no. 4, 400 wzwyż, tak? Mhm. E, no i dobra. I w tym momencie ktoś mógł pomyśleć ok, ale na przykład ja mam 500, ale mam e, jakąś tam wersję mega budżetową, więc może mi nie pójdzie, może coś tam. E, ale teraz... E, Teraz to już jest tak, że pokazują seria 400, seria 500, jeżeli z serii 500 coś ma nie działać, to jest gwiazdeczka, nie wliczając karty tej i tej, więc to o. naprawdę nie jest trudne. To nie jest trudne. To powiem wam, że sporo się zmieniło, bo ja ostatnio nie widziałem pudełek. Bo po prostu e, nie gram tak na PC-cie i nie wiedziałem, że już takie dokładne rzeczy mówią. Na Steamie karta... dokładnie to samo też jest. Krystyn, też Z tyłu na opakowaniu to nieraz masz taką legendę, że zmieczą się jedynie dwa, <śm> dwa obrazki. Nie? <śm> <śm> nie, naprawdę tam <śm> jest, nie jest, dobrze, wszystko jest, tak, jest wszystko tak ładnie wyłożone, że... E Tutaj to w zasadzie no to, to, to co mówię, jedyne, jedyne dla mnie odbicie tego argumentu jest takie, że po prostu no jak ktoś, znaczy inaczej, moim zdaniem, jeżeli ktoś nie jest w stanie zerknąć na tył opakowania i rozczytać informacji, która jest podana naprawdę kurczę, jak krowie na rowie, to on w ogóle nie powinien grać w gry, bo on sobie nie poradzi w żadne dla jego własnego dobra psychicznego. No to jestem ciekaw jakby zareagował na sytuację kiedy, kiedy właśnie yy, powiedzmy zalecane są spełnione w tysiącu procentach ten komputer mm -hmm. to jest mega gamingowa maszyna która po prostu kosi wymiata i światło na osiedlu gaśnie jak włączasz ten komputer. Yy, próbujesz zainstalować grę, włączasz grę i ona się nie włącza i koniec. i, i, mhm. i no, Miałem tysiące razy sytuację, e, jak przychodzili właśnie do mnie ludzie z reklamacją i po prostu no tak jak mówisz, że ja nie mogę powiedzieć gościowi, no sorry, masz zjebany komputer i <śmiech> ci nie poradzę, tylko muszę mu to jakoś wytłumaczyć, dlaczego jego komputer nie chce działać. I właśnie wtedy mówię, no wie pan, może pan ostatnio coś instalował, jakiś komunikator, może jakiś program, który no niestety coś panu, z, konflikt z plikami, może jakiś tam... Wie pan co? Może być milion powodów, dlaczego ta gra nie chce się uruchomić. W odpowiedzi słyszę tylko jedno zdanie. Nie, komputer jest dobry, informatyk mi sprawdzał, więc. Więc. Nie jest, taka, nie jest taka prosta sprawa z tymi grami na komputer, bo raczej powiedzmy sobie jedno, tak? Grafika. Pomiędzy komputer, konsole, wiadomo, konsole nie mają co podchodzić do grafiki na, na, na, na, na, na komputerze. To jest czysta, czysta prawda i jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to jest głupi. A druga sprawa... Ej, ej jestem głupi? No, no ale Krystian, tak, nie, nie, no nie, nie, nie, nie oszukujmy ale, się. Okej, okay, ale, ale się. chciałem <laughs> na, na jakichś konkretnych przykładach później, ale dobra, okej. Okay. Mhm. Znaczy nie mówimy lecz. tutaj o ekskluzywnych no tytułach, No właśnie o tym tak? chodzi, bo wiesz, ty tytuł ty tytułowi nierówny. Ja wiem, że GTA w... 4K na pewno zajebiście wygląda na pc ale nie wiem, czy dajmy na to Uncharted 4 będzie lepiej wyglądał niż nowy Tom Pryder. Tylko właśnie ja bym no? ja bym z tymi ekskluzywami w ogóle y, aż tak bardzo się nie, y, jakby no nie... Nie, nie... Nie, oczywiście, one dupy nie będą urywać, okej. Okay. Ja, ja nie mówię, że będą. Z tym, że y, one wyglądają naprawdę niektóre wyglądają przepięknie, no. Tylko nie mamy możliwości porównać, no co nie, było, nie. gdyby on był też no na pececie. to no tak, jest... oczywiście. I o, I o to w tym chodzi. Wiesz, zobacz sobie drive, drive car, Nie wiem, czy widziałeś w deszczu i tak dalej. Te screeny wrzucają chłopaki. Przecież, przecież TV to się tym jaram, No to, no o tym gada. Piotrek, tak? Ale no i zobacz, zobacz, zobacz jak to zajebiście wygląda. Nie, e, zobacz... nie masz takie gry i nie będziesz miał takiej gry na pececie. Zobacz projekt poda... Cars z efektami yy, tylko, że w in-game, a nie na screenach. Okej, okay, ale w in-game w Drive Clubie mhm. będziesz miał to samo. I nawet nie wiem, czy nie lepiej. Bo z tego, co widziałem, Projekt Cars ma gorszą grafikę niż e, Drive Club. Jak na fullu stawisz... No i nie... może jak na... No wiesz, jak na ultra lecimy, musiałbym, to... Musiałbym, wiesz, obok siebie jakiś tam 50-calowe telewizor obok. Na nie, kostowie. no jasne, to jest... No, to, to wtedy byś miał jeden do jednego, ale, ale... albo wyglądają tak samo. Albo drive, drive club kosi. Ale dobra, to tak wracają. Jakkolwiek. Do tego, e, to, to jeszcze wrócimy do, do kwestii graficznej, ale e, przerwałem Wam, bo fanki, coś pytałeś, Tomko, Tomka, o, o, o coś. O coś mówiłeś. Znaczy ja w sumie już kończyłem, chciałem skończyć, bo, bo właśnie chciałem powiedzieć, że, że, że żebyśmy na tym, na tym nagraniu nie poruszali takich jasnych kwestii jak to właśnie, że komputer mocniejszy wyświetla lepszą grafikę niż konsola. No, w teorii, no, e, no, tak, no, no tak, bo to jest... Ale tak, że, no, ale, ale, że ja, ja, gry, ja też nie no. będę tego kwestionować w żaden sposób, ale e, tak jeszcze z ciekawości fanki, czy e, sprzedawaliście Batmana na PC, ta u was? nie, poczekaj, poczekaj nie, to, to jest proste pytanie czy sprzedawaliście na peceta e, Batman Arkham Knight oczywiście Krystianie, bo okay, my teraz, wszystko w... dobrze, oczywiście, czy były jakieś zwroty tej gry u was Że, bo tu, tu jestem ciekaw czy, czy zwracali wam ludzie tą grę a czy wiesz co, tych ty, ty gier przyszło, nie wiem, czy oni już dokładnie wiedzieli, jaka będzie sytuacja, ale jak na premierę przychodzi nam o wiele więcej, zbliżając się nawet do ilości liczonej w setkach, tak, tu przyszło dosłownie z 15 sztuk, więc nie wiem, czy oni już wiedzieli, co, co się będzie działo i dlatego tak mało nam przysłali, A, ale, ale nie mieliśmy żadnego zwrotu, było pewnie nikt nie kupił, albo wszyscy wiedzieli i nie kupowali, ale, ale gry zostały do dostawcy zwrócone, taka, taka poszła dyrektywa, więc no aha, aha, i, okay. i, i, i tu jest Właśnie to jest dobry, dobry wstęp do mojego pytania do Tomka, bo mhm. e, ostatnio możemy zaobserwować taką ciekawą właśnie sytuację, gdzie gdzie wersje gier na komputer są gorzej dopracowane e, niż wersje konsolowe, czasem nawet są tak jak właśnie w przykładzie Batmana nigrywalne e, i i, i tu jest tak taki, taki, powiedzmy sobie, ja o tym myślałem i doszłem do takiego wniosku, jestem ciekaw co ty o tym powiesz, doszłem do takiego wniosku, mm -hmm. że po prostu już nie przykładają takiej wagi do, do wypuszczania gier na PC ta ponieważ tam jest duże piractwo i mniejszy zarobek, patrząc na ten sam tytuł na konsolę, tak? gdzie, gdzie gry są o wiele droższe i o wiele większy zarobek mają. z, z, z tego powodu, ale Je jeszcze, ja... jeszcze, jeszcze to no. zanim odpowiesz, to do, dopowiem do jego pytania, że poza Batmanem e, bardzo podobne miejsce miała też, e, miał też Carmageddon, Carmageddon wyszedł na peceta strasznie, strasznie zoptymalizowany a na e, konsolę też miał wyjść, ale Sony i Microsoft nie dopuszczą takiej spieprzonej gry i dopiero oni muszą teraz kombinować naprawić i wtedy mogą ją jeszcze raz wrzucić na konsolę, więc e, widzisz dają chłamy na PC, a dobra ustawią sobie tą grę, ma, mamy to w dupie a już na konsole? Nie, nie, no muszą zrobić ładnie na nowo, dobra dobra. to e, ja, no. mo, może tak e, pierwsza sprawa, czyli e, tutaj się troszkę ustosunkuje Fanki do tego co powiedziałeś, że e, te gry wychodzą coraz gorsze na PC, to znaczy gorzej zoptymalizowane, moim zdaniem e, jest dokładnie odwrotnie e, taka sytuacja miała miejsce gdzieś w drugiej połowie poprzedniej generacji tak, żeby jakoś ustalić czasowo, tak? To, to posługujmy się tymi generacjami konsol, tak? Mhm. Gdzieś w drugiej połowie poprzedniej generacji, kiedy tamta generacja naprawdę wyskoczyła jak dzika do góry. I rzeczywiście ta ta, ta, ta wtedy pecety zaczęły schodzić naprawdę w dół, jeśli chodzi o sprzedaż gier. I faktycznie wtedy ci wydawcy się tak skoncentrowali na konsolach, że po prostu na PC-a na była straszna cienizna, jeśli chodzi o, o, o multiplatformy. I to jest racja. Natomiast od jakiegoś czasu, ja wiem, że tutaj ten Batman się często przewija, ale. Znaczy, to ty... nie może być jak jeden argument, nie? Batman trzeba, jest. Można cofnąć się i znaleźć jeszcze parę argumentów. Wiem, że Carmageddon to tak jak mówię. Wiem, że miała być w tym samym czasie na konsole, ale konsole konsolę tego nie, nie przepchnęły. No, nie, z Carmageddonem to rady. jeszcze. Z Carmageddonem ja bym też się tutaj wstrzymał, dlatego że to jest przecież projekt z Kickstartera, tak? No, to, no, to, to jest. jest... Tak, no, tak, ja bym, ja bym to, tego nie dawał. Ta... Tego bym nie dawał ta... jako, taki, jako taki ostateczny argument. Natomiast... No, ale dobra, to, to, ja, to, ja, to, <śmiech> ja, to w takim razie ja znajdę parę rzeczy, bo na przykład no Ty akurat w tym nie siedzisz, tak? Ale ja na przykład dużo gram w Fifę. I Fifa, wierz mi, nie pamiętam, która to część, ale na 100% mogę ci powiedzieć, że dajmy na to, dziesiątka Fifa, w przykładzie, była zupełnie mhm. inną grą niż na konsolę. W, na, na, na pc po prostu robili to samo co roku. A na konsolach dopracowywali tą grę. I to ale były to są... zupełnie inne, inne gry. Ale to samo jest na przykład, było do pewnego czasu z NBA 2K, że wersja 2014 tak, tak, NBA, wyszła. Dokładnie, dokładnie, tak. tak, tak, tak. To, znaczy, to też powiem... jest tak, wiesz, no, na zasadzie, a dobra, no, no właśnie to, to co mówi fanki, tak, że jednak większa grupa odbiorców jest na konsolach. Więc te, Ale te, konkretnych to, tak. gier ale konkretny... Też konkretny gier, tak, tak. Też bo konkretny teraz, gier. Ale bo widzisz, teraz... Rocksteady nie robiło Batmana na PC, peceta, tak. Robiło te e... i drugie studio, czy optymalizowali ją, czy cokolwiek z tym robili, ale Rocksteady, no. główne studio od tej gry, od gry, na którą czekają miliony, jednak robili tą grę na konsolę. E... Ale ja teraz odbiję troszeczkę piłeczkę. Dobra, no, nie, no, no. Wiem, czy, nie wiem, czy czytaliście kiedyś, niedawno całkiem był news odnośnie sprzedaży najnowszego Assassin's Creed'a który sprzedał na. Sprzedał się zajebiście jak to Assassin's Creed. Tak. Sprzedał się na PS4. Bardzo dobrze. Jak zwykle. A jaka była druga platforma? Możliwe, że PC. -t. PC -t i to ze stratą bodajże 1% do PS4. No, to zaraz, zobaczę, no. Zobacz, zobacz, to zobacz w każdym... przypadkiem nie było sytuacji, że ci ludzie, co zaraz zakupili ja właśnie ja mam... asasyna Unity, dostawali w ramach przeprosin tą drugą grę? Na, czy, na, czy na konsolach też tak było? To, to nie pamiętam, ale wiem. Nie wiem, tego akurat nie pamiętam. Wiem. Miejsce. Może to też właśnie wpłynęło na wyniki. Możliwe. Obniżki, Możliwe, tak? no wiem, że. Nie ma co się oszukiwać na, na, na komputerze, to jeżeli chodzi, tam o Steam, czy o inne Gogi, czy inne takie sprawy, no to ceny gier i promocje to, to po prostu na kolana zwalają e, nasze domowe. Te konsole, no e, Tak, tylko, że akurat e, jeżeli, jeżeli Tomku nawet tak jest, chociaż nie wydaje mi się, żeby tak było, za, zaraz to sprawdzę, ale jeżeli nawet tak jest, zarki, zarki. to jest to wyjątek, który potwierdza regułę, że mimo wszystko e, jednak konsole. konsole dominują i one będą e, dominowały w multiplatformach. W multiplatformach e, wydaje mi się, że one mogą w pewnym, w pewnym stopniu dominować, aczkolwiek nie jestem aż tak przekonany, e, czy ta przewaga będzie aż taka taka duża, jaka była do pewnego momentu. Mhm. Bo faktycznie, w, mówię, w tej drugiej połowie poprzedniej generacji przewaga konsol nad pc pecetami była miażdżąca. I to w ogóle nie ma, nie ma dyskusji. E, natomiast z tego, co mi wiadomo, to e, rynek pc pecetowy zaczyna się dość mocno podnosić, jeśli chodzi o sprzedaż. Mhm. E, tak samo... Tutaj też jest inna sprawa, że e, chociażby sprzedaż takiego dajmy na to Diablo 3 e, na PC-tach, na których sprzedało się w 10 milionach egzemplarzy w, tam bodajże w pierwszych chyba półtora miesiąca, jeśli się nie mylę, to, to już było dawno, więc nie chcę, nie chcę, się, e, nie chcę się tutaj jakoś e, wygłupić, ale na pewno to było zdecydowanie mniej niż pół roku, bo oni przewidywali, że w pół roku się sprzeda chyba... 5 milionów, czy coś w tym stylu, a się sprzedało bodajże w 3 miesiące, czy tam 2,5, czy tam 1,5, czy jakkolwiek, sprzedało się 10 milionów, więc co to dla mnie pokazuje? Dla mnie pokazuje że to, że na rynku, na rynku pc owym jak najbardziej potencjał jest, tylko że po prostu pc do pewnego momentu dostawali gry ułomne, tak? no i ja się nie dziwię ludziom, że tych gier nie kupowali tutaj ja jeśli chodzi no, no, jas, ja, ja ogólnie chciałbym wyrazić mój ogromny podziw dla każdego człowieka, który wchodzi do sklepu bierze grę na komputer spółki i idzie z tym do kasy tak? a, a dlaczego, dlaczego tak, tak mówię mhm. ja może jestem mam słabą wolę albo jestem taki leniuch, że jeżeli, jeżeli miałbym komputer do grania no to przyznaję się bez bicia na, powiedzmy na, na jakieś pięć gier kupionych to myślę, że chyba trzy byłyby ściągnięte i to nie z legalnych źródeł. No po prostu jest to tak łatwe, banalne, wystarczy dwa, dwa kliki, żeby mieć grę już i włączoną na, na, na konsoli, na komputerze, że, że naprawdę podziwiam ludzi, którzy ruszą dupę do sklepu po płytę i, i będą się męczyli z instalacją i takie inne sprawy, bo e, każdy, znaczy wiadomo, że twórcy walczą z piractwem i i najbardziej utrudniają życie właśnie tym ludziom, co e, kupują legalne kopie, zabezpieczając je jakimiś deremami, innymi sposobami, gdzie po prostu piraci obchodzą to w parę sekund. Więc tutaj, tutaj ukłon z mojej strony. E, to, czy wiesz co, e, to, że jest piractwo duże na PC, to jest jak najbardziej fakt. E, natomiast ja też bym aż tak bardzo nie... E, jakby nie nie umniejszał tego, ile ludzi to rzeczywiście może kupić, bo no, różne przypadki pokazują, że rzeczywiście ta siła nabywcza jest i ludzie są w stanie wydać pieniądze za dobry produkt. Tylko... No mówię, nie zawsze mają, nie zawsze mają e, taką możliwość. To znaczy, nie mają możliwości wy, e, zakupienia produktu dobrego. Dużo złego, moim zdaniem, robi tutaj teraz też to, że e, nie ma DEM praktycznie na pc ta. Jak no, są, to na, są. na konsolach jest to samo, e, Tomku. No, więc. Nie ma praktycznie DEM zero. Ja wiem, że będą DEMA sportówek i teraz mogę ci z miejsca powiedzieć. No, że oni nic teraz bety. Się tak, teraz demo nazywa się betą. Tak, tak, więc to jest, to jest, raz. Druga sprawa, że te gry bardzo często wychodzą, no, niedokończone, bez, z jakimiś, nawet nie mówię tutaj o bugach takich typowo PC-towych, bo przecież tak samo są bagi na konsolach, więc to jakby nie jest, nie jest tutaj tylko, tylko ograniczone do pc -ta. Natomiast, no wydaje mi się, że po prostu ludzie coraz bardziej boją się kupować gry tak, tak blisko premiery, to znaczy w tym okresie takim gorącym, a później jak ten okres gorący już minie, no to wiesz, część z nich kupi, część się rozmyśli, zapomni i ja na przykład już teraz na premierę kupuję tylko gry, które są dla mnie albo prawie pewniakami, albo takie, gdzie ja po prostu doskonale wiem, że ja chcę w to zagrać i że choćby ktoś to... Wie, Wiecie, spieprzył totalnie, to ja i tak będę chciał w to zagrać. Ale tak na chwilę troszeczkę przechodząc, bo jeszcze, jeszcze właśnie miałem tak odbić piłeczkę, powiedzmy minimalnie. To jest jakby to, jest racja, że niektóre z tych gier mogą wyjść na przykład z jakimiś problemami na PC. Ale z drugiej strony na pececie też można te pro... wiele z tych problemów można bardzo prosto samemu rozwiązać. Czego na konsoli zrobić się już nie da. I tutaj ja to chyba też właśnie chłopakom... No. na konsoli takich problemów nie ma. A ja ci powiem, że są. Problem. No, to, to no. Sztandarowy przykład, który też zawsze powiem właśnie chłopakom z PadTV mówiłem. W Rage'a się grało? grało się. Grało się. temu się. No się grało. Tam, tam był grało tam, się w Rage'a. No? I w Rage'u e, był pop-up teksturek. I to taki dosyć e, istotny znaczący był, był. Ale w, e, w ogóle bada był... całego silnika. To I w każdej tam... grze na tym silniku. Oni, nie oni cisali tak. 60 klatek. Oni strasznie cisali 60 klatek. I oni, tak, oni, ale wiesz... I wiem, wiem, do czego, wiem, do czego Tomek ale wiesz Cześć, do czego wie... no, Ale to wiesz, tam, tam nie wiesz e, jak się to naprawiało na pececie? Plik, tak, no, plik, można... plik, plik a... inibu for z 256 megabajtów na 4 giga, jeśli miałeś karterz tam 2 giga. Koniec, no, okay. zapisz 10 sekund i problem ci znika. Na konsoli czekasz na łaskę albo nie łaskę pana, de pana Dewa, czy tam pana wydawcy. Dr kolejna, kolejna sprawa. Kolejna sprawa Skyrim, który na konsoli wygląda. To nie, to nie jest kwestia teraz jakby błędów, ale na konsoli Skyrim w tym momencie, jak na niego spojrzysz, to możesz je co najwyżej dyskretnie odwrócić i udawać, że nie widziałeś. Na PC wgrasz sobie jeden, drugi, czwarty, dziesiąty mod i wygląda tak, że tak będą. Standardowo wyglądały gry za jakieś nie wiem 3-4 lata. Na e, nie, na PC-ach nawet. <głos> <głos> na konsolach to pewnie za 10. <głos> no, <sam> więc <głos> no tak. Fakt, no właśnie, fakt... A, Tak, e, no. no. A fact, czy, fact. Właśnie, czy to nie no. jest tak, że, że taki prawdziwy, czystej krwi PC Master Race właśnie y, dla niego bardziej znaczącą rzeczą będzie sam fakt właśnie uruchomienia gry, zmodowania, żeby osiągnąć jak najwyższą możliwą właśnie jakość grafiki, żeby miała y, fps -y po prostu nie do pomyślenia, tam 200-500 FPS-ów, y, konfigurowanie właśnie tych wszystkich plików inni, żeby osiągnąć y, wszystko y, niż same granie w grę, bo, bo ja odnoszę takie wrażenie, że, że właśnie... Tak wygląda granie na komputerze, tak? 4, 4, 5, 6 godzin siedzi się, walczy ze sterownikami, modami yy, i plikami, a 10-20 minut grania w grę i zabiera mi się za kolejny tytuł. Powiem ci tak, tak. Wiesz co, w pierwszej części masz rację, w drugiej części już niekoniecznie. Dlatego wyobraź porównaj sobie to do sytuacji, kiedy masz gościa, który ma, który jest fanem tuningowania samochodów. On rzeczywiście w tym garażu będzie siedział od groma czasu, ciął, przerabiał, lutował, robił co tylko co tylko może, ale dzięki temu później jak on sobie wyjedzie tym wozem na miasto i wóz, który chwilę temu jeszcze był Poltkiem, ale teraz to już nie wiesz gdzie się kolczy Poldek, a gdzie zaczyna Lambo, y to po prostu jest przyjemność niesamowita. Ale to, jak to jest? Ja mogę powiedzieć, jak jest w moim przypadku, bo to wiadomo, ile ludzi, tyle opinii, ale u mnie na przykład to jest taka trochę część rytuału, że wchodzę w te pliki i patrzę, co tam fajnego można zrobić, patrzę, jakbym mógł tą grę stunigować i dzięki temu później, jak tą grę uruchamiam, to jakby. To nie jest tak, że później nie mam przyjemności z tej gry, tylko czytam, że trochę sobie pogram i olewam. Tylko ta przyjemność jest jeszcze większa, bo ja zdaję sobie sprawę, że ja gram w grę, która teoretycznie nie powinna tak wyglądać. I to jest, to jest strasznie fajne. To tak samo jak na przykład z, z poprzednimi wieśkami bo w trójkę mówię, trójka u mnie jeszcze czeka aż go załatają do końca, więc więc mi się nie spieszy natomiast chociażby z dwójką pierwsze co zrobiłem to oczywiście wejście do ini. Okej, okay, tu można to jeszcze zwiększyć, tu można to zmienić, tutaj to byśmy troszkę stuningowali jest ok, ale potem jak wchodzę i widzę grę, która wygląda po prostu tak, że ja wiem, że nikt inny tej gry, oczywiście pomiędzy, którzy też będą tak kombinowali, nikt, który, kto normalnie tą grę uruchamia, nie zobaczy tej gry w, takim, w takiej jakości. To jest strasznie fajne po prostu. To jest, to jest część takiego troszeczkę pecetowego życia. Oczywiście nie musisz tego robić, bo są takie gry, gdzie ja po prostu na, nawet nie wchodzę, znaczy no wejdę tylko w ustawienia graficzne, żeby tam sobie dostosować do możliwości sprzętu i nic więcej, ale samo w sobie to jest fajne. Ja na przykład lubię coś tam włączyć, coś ciekawego, coś ciekawego ustawić y ja w ogóle, pierwsze co mi przychodzi do głowy to po co eee, ja wiesz, idę, biegnę po Batmana wracam do Batmana, szybko do czytnika i muszę już być w Gotham a w, w, w Pecetowcy, przynajmniej ty, ty, ty Tomku, w tym przypadku działasz zupełnie inaczej, ty jeszcze sobie z godzinkę posiedzisz, zanim cokolwiek odpalisz, no, na, znaczy, wiesz, ja osobiście tego nie rozumiem, ale, ale, ale mniej więcej wiem, o co wam chodzi, ja akurat nie jestem tego typu graczem, żebym, żebym wyciągał max, no, nie miałem nigdy takiej możliwości i nie bawiło mnie to nigdy, szczególnie, że że o tym też powiemy, ale... Dobra, mhm. Tomku, bo, bo chciałeś coś powiedzieć. Ja jeszcze będę miał takie dwa ważne pytania. No, ale... Bo chciałeś coś powiedzieć o tym? Nie, nie, ja już... Ja już powiedziałem... Co... To, to teraz w takim razie powiemy mhm. dwa, dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy nie wydaje ci się, że gra na PC jest mhm. zdecydowanie droższa, zdecydowanie droższa niż gra na konsoli? Zależy... Teraz Jeszcze powiem do końca. Bo kupuję sobie konsolkę Minimum 5 lat do 8. Teraz e, ostatnia generacja 8 lat trwała. Chyba nawet jeszcze wychodzą gry, tak? Ale, ale już bez. No tak. Koło 8 lat kupujesz sobie konsolkę za 8. E, czyli za 1500 zł kupujesz sobie konsolę na 8 lat, spoko. Uh -huh. I kupujesz sobie gierki. Teraz tak, wchodzę na Steama i patrzę priordery najnowszych gier. Na, na Steam, priordery. Wszystko ko 40 funtów. Ja akurat mieszkam w Anglii, więc mam fundar. Wszystko ko 40 funtów. Czy nowy Assassin, czy Aha. nowy ba y Battlefront, czy y FIFA. tam nie wiedziałem, bo to w bo wodzinie to, y jest. Ale, ale po prostu patrzę na te wszystkie duże gry AAA, multiplatformowe. To są te same ceny niż na konsolę. Ale ty wiesz, że za 3 lata, czy za 4 lata, już trzeba będzie zmienić kompa, a ja jeszcze będę w połowie okresu ze swoją konsolką. I, I ty oczywiście ten komp, który kupisz wtedy, kiedy ja swoją konsolkę, żebym grał w te gry, które są I ty tego peceta, którego kupisz, żeby grać w te swoje gry Żeby miały te same mniej więcej, żeby tak podobnie wyglądały To na pewno zapłacisz dwa razy więcej niż ja I za cztery lata znowu będziesz musiał przynajmniej zapłacić całą cenę konsoli, żeby coś tam ulepszyć Więc czy nie wydaje ci się, że gra na... Tak jak mówisz, tak jak ja mówię, w sumie na e, pc PC-cie jest droższa. E, dobra, to teraz kilka rzeczy, które muszę skontrolować. No, Ci od razu mówię. Na to czekałem. Dobra, pierwsza sprawa. E, musimy najpierw wyjść od tego, e, co ja już mam. Mhm. Bo teraz tak, e, owszem, ja kupiłem PC, ta za około 3,5 kafla. Okej. Okay. Tak. Mhm. Ale... Chcę wejść do netu, robię to na pececie. Chcę napisać tekst do gamera, robię to na pececie. Chcę zagrać, robię to na pececie. Chcę pobawić się grafiką 3D, co robię, więc też robię to na pececie. Mam maszynę do wszystkiego. Mhm. Chcę włączyć konsolę, pogram, może obejrzę jakiś film na Blu-rayu, i tyle. Dobra, no, y wiem, więc, chodzi, no. więc do ceny konsoli, zakładając, że zaczynasz od pustego mieszkania, gdzie masz po prostu gołe ściany i musisz sobie dokupić sprzęt, mhm. do tej konsoli musisz też dokupić co najmniej tablet. A najprawdopodobniej co najmniej laptop. Więc ta Ej, cena ciekawe, już. C no co najmniej może. telefon. Ja wam powiem jedną no. rzecz, bo właśnie, to nie że na tajemnica, zainteresowałem się komputerem. Stąd też w sumie pomysł mhm. na taki temat, bo mając wszystkie konsole praktycznie, jakie są na rynku w domu, zaczyna się nudzić ich i człowiek chce coś więcej. I właśnie tak jak wspomniałeś, jeżeli masz puste mieszkanie i masz dylemat czy konsola, czy komputer, to na start wydasz więcej na, na komputer, a mniej na konsolę. Tylko, że na komputerze będziesz miał tanie gry w porównaniu do konsol, więc na tym troszeczkę zyskasz, a na konsoli będziesz, właśnie tak jak powiedziałem, masz tańszy start, bo konsola powiedzmy 1500 zł, ale do tego musisz dokupić sobie na jakiś solidny 50-calowy telewizor za te 3-4 tysiące. I to jest widzisz, dodatkowa tak rzecz. Myślałem o tym w... I tak, sobie właśnie o tym wszystkim myślałem, że, że, że nie powinniśmy gadać o, o właśnie ocenie gier, ocenie gra, o, o cenie grania, bo na dobrą sprawę w okresie tam pięcio, te koszta praktycznie się równają. Znaczy, ja ta, ta, tak sobie to obliczyłem i wydaje mi się, że to są naprawdę sumy podobne, czy grasz tak. na konsoli, czy grasz na komputerze. Więc... Jest, jest jeszcze jedna rzecz, bo ja tutaj tak moje, że tak powiem, kontrowanie y, będę kontynuował, czyli teraz. Teraz te, e, no jak to się zwie, e, to ta kwestia ulepszania peceta, bo teraz pytanie tak, jakie, w jakiej jakości chcesz na tym pececie grać? Znaczy powiedziałem, że ta jakość chciałbym, żeby była zbliżona cały czas do jakości, w jakiej... E, Grasz na konsoli. konsoli tak. tak, więc jeżeli ja I, no. dzisiaj wydam, tak jak mówiłeś, dwukrotność ceny konsoli, Mhm. czyli kupię PC za 3000, to za 4 lata ten komputer dalej będzie wyświetlał gry mniej więcej w jakości, takiej jak są na konsoli, albo lepsze. E, za 4 za ja? la za za, lata? Za lata on ja... dalej by... Ja ci, no. już, ja ci dam prosty przykład, e, Znowu, znowu swój. E, swój komputer, no czy teraz mam akurat GTX a 970, wtedy miałem GT, ale wtedy kupiłem GTX 660. Gry, kupiłem go mniej więcej około 3 lat temu, tak plus minus, nie będę tutaj już wchodził, czy to jest 2 miesiące w tą, 2 miesiące w tamtą. Kupiłem go za 3,5 tysiąca, fakt troszeczkę więcej niż te konsola razy dwa, no ale no tam to było chyba nie wiem, 3500 czy 3300 cokolwiek. Kartę graficzną wymieniłem tylko i wyłącznie dlatego, że wyszedł Wiedźmin, który na niej mógłby mi chodzić na przykład w Medium. O Boże, to już nie może być, tam. Dlatego, a ja stwierdziłem, ja chcę na full, w związku z czym 970, ale nie, jest jeszcze druga sprawa, że sporo, sporo rzeczy po prostu w grafice 3D renderuje, więc mi to jakby też i tak było potrzebne, więc mm -hmm. to jest inna to jest rzecz. Ale zakładając, żebym tej zmiany nie robił, to w tym momencie, ja wiem, że wielu mi tutaj nie wierzy, ale to mówię, mam dowód w postaci kumpla, czyli Mateusza z Gamera, który ode mnie moją starą już kartę kupił i uwierzył wreszcie, to znaczy mi na tym sprzęcie, który wtedy kupiłem, teraz, jeszcze chwilę przed kupieniem 970, wszystkie gry chodziły na ultra w co najmniej 30 klatkach, a wiele pomiędzy 30 a 60. Bez problemu mimo, że kupiłem ten sprzęt 3 lata temu i gdybym się uparł, to jeszcze bym mógł tak pociągnąć spokojnie ze 2 3 A i tak na, tych, na tej jakości, ta jakość ultra to jest jakość sporo lepsza niż na konsoli. Więc jeszcze mam zapas mocy, który mógłbym spokojnie przez te 2-3 lata ciągnąć powiedzmy, a zanim bym się w ogóle, w ogóle dorównał do tej jakości konsolowej. A potem jeszcze dalej mógłbym ciągnąć, bo przecież konsole też, znaczy oczywiście oni trochę polepszą tą grafikę, ale też będzie pewna granica, gdzie dalej już nie pójdą. Więc ja wcale bym się nie zdziwił, gdybym miał jeszcze mógł spokojnie nawet ze 4 lata na tym pojechać. O, I... panie, teraz do Xbox One wyjdzie Windows 10 i Derex 12, a to czapki z głów pospadają. <grym> czapki z głów pospadają PC pecetowcom, dlatego że, nie wiem, czy czytałeś, twórcy już dość jasno powiedzieli, że owszem, będzie dość mocny kop jakościowy, ale dla PC-a dla konsoli już nie bardzo. <grym> No, więc tak, żeby daleko nie szukać. Więc to też nie do końca tak wygląda. E, tutaj jeszcze kwestia tych cen, bo e, to tam Krystian powiedział, że, że one są, teraz, są mniej więcej tak, tak same. Pa, tak, są, no, no właśnie, i, i to mnie też zastanawiało, że ja, tak wiesz, zawsze, mimo wszystko, wydawałeś na tego PC'ta moim zdaniem, trochę więcej niż na konsolę. Ale, te gry przynajmniej jakoś wiesz, te ceny były lepsze, prawda? To, to by zawsze stosunek, e, dwa razy tańsze one były. Dwie stówy, za, za stówkę brałeś praktycznie wszystko. Z, z, z, wtedy, kiedy ja grałem na tych konsolach. Teraz się zupełnie zmieniło. Teraz praktycznie każdą nową grę kupujesz za dwie stówy. Szczególnie te wszystkie multiplatformowe gry. No i to jest słabe. To znaczy, po pierwsze też, zależy w jakim kraju, o jakim kraju mówimy. Bo ty mówisz tutaj o Wielkiej Brytanii. Tak. Ale, w e, no. Polsce to chyba... jest, no, no na tymi w Polsce chyba podobnie macie. Tak mi się ale baje. wiesz co, w Polsce po tak naprawdę realnie się... Ró równomiernie, tak. Ale nie aż tyle. W Polsce teraz cena pudełkowej gry, powiedzmy standard to jest 150, niektóre do 180, ale poczekaj, to poczekaj, głównie jej. Po, po, po, poczekaj Tom, Tomku, Funky, no. GTA 5 na PC, to ile kosztuje? 169, ale na konsolę kosztuje 279, czyli kosztowała na premierę, więc... Okay, więc dobra, to, chciał... to ja to wytnę, to ja, to wytnę to ja to wytnę. Nie, ale nie wytniesz, nie bo ja właśnie nie chcę tego. powiedzieć, bo, bo ja, nie, ja tutaj właśnie chcę porozmawiać, bo, bo ja nie, ja właśnie chcę porozmawiać o, o tym, jak to jest z tym całym graniem i niekoniecznie bronić konsol tym razem, tym jedynym o, no razem. Boże, tak? nie, no to... E, to gry podskoczyły, ceny gier podskoczyły i na konsolach, i na PC pecetach, więc y, nadal jest, ale zachowała się proporcja, tak? 250 konsolę, 150 pecety. Y, 280 konsole, 280 pc więc, ale tak jak mówicie, właśnie na grach się oszczędza, jeżeli chodzi o granie na komputerach, tylko że trzeba ładować w komputer, tak? A na konsolach się oszczędza na konsoli, ale trzeba ładować w gry, i to się równa, to się równa, no. no to Sorry, ci funky, fajta... sorry, że ci fanki wejdę tak na chwilkę w słowo. E, ale ten PC, to, to, to, co rzucałeś hasło na, na grupie, jaki, jaki PC by można było, jakiego PC można by było kupić za tą kwotę, co tam rzuciłeś, tak? E, powiem ci tak, jeżeli byś kupił Peceta takiego, jakiego tam miałeś polecanego, to on ci z e, zupełnym luzem wystarczy na 3-4 lata, żeby grać w jakości konsolowej. Zupełnym luzem. E, a jeżeli cię kopniesz na troszeczkę mocniejszą grafę to nawet duży. Więc w tego peceta aż wbrew pozorom, aż tak często i aż tak dużo ładować nie trzeba. To jest to jest troszeczkę znaczy to, jest, to jest troszeczkę mit jeszcze wywodzący się wywodzący się z czasów z czasów paradoksalnie tych, kiedy gry PC-owe i konsolowe były zupełnie, roz, praktycznie zupełnie rozłączne. Dlatego, że teraz jednak większość gier to są multiplatformy. I zawsze producent musi mniej lub bardziej równać do najniższego mianownika. Czyli, no niestety, przykro mi bardzo do konsol. W związku z czym. Wewną znaczy w obrębie jednej generacji e, aż tak bardzo te wymagania do przodu nie pójdą. One mogą troszkę skoczyć, bo tam wiadomo, twórcy konsol będą, znaczy gier na konsole będą znajdą jakieś resztki pokładów mocy na konsolach, więc trochę jeszcze powiedzmy, tą grafikę ulepszą, czy tam jakieś, nie wiem, oświetlenie czy coś. Ale e, tutaj, mam, tutaj mamy troszkę złudę taką, że e, to tak bardzo. I tak, tak szybko idzie, dlatego że ledwo mieliśmy zmianę generacji konsol, gdzie rzeczywiście e, gry, które były powiedzmy u schyłku tamtej generacji, które wyż, wychodziły na tamtą generację tylko, to na pc to tak naprawdę mogłeś mieć komputer, no nie wiem, kalkulator, i byś na to uruchomił i, by, i byś to na tym uruchomił, ale a teraz nagle okazało się, że zmieniłaś ta generacja, i teraz musisz mieć ten komputer dużo, dużo mocniejszy. E, ale zanim się, zanim nie przyjdzie kolejna generacja, to te wymagania nie będą jakoś drastycznie skakały, może troszeczkę, więc y, to nie jest aż tak, y, aż tak drastyczna zmiana. Kiedyś, kiedyś to rzeczywiście tak, było tak, jak mówisz, że trzeba było PC-a praktycznie upgrade'ować y, no, co roku, powiedzmy, y, dlatego, że gry pecetowe były rozłączne od gier konsolowych, jak na przykład miałeś nagle y, Wolfa, potem wychodził ci dum pierwszy, dum drugi, które akurat miały względnie podobne wymagania. Potem wychodził ci Quake, który był już dużo lepszy graficznie. Potem nagle walnęli ci Quake'a dwójkę, Unreal'a, I tak naprawdę w ciągu tych, który 92, 98, no to w ciągu tych sześciu lat miałeś przeskok z pierwszego Wolfa do Unreal'a, czyli po prostu kosmos, tak? Natomiast teraz czegoś, teraz czegoś takiego nie ma. No w ciągu, weźmy sobie teraz gry, z którego mamy 2015, no to 2009. Te gry oczywiście wyglądały trochę gorzej, ale nie drastycznie gorzej. No i też... No i też jest taka opcja, że no całe szczęście, ale też trochę za smutno, że no, jesteśmy w takim momencie, że ta grafika już stanęła w takim momencie, że no te kroczki do coraz lepszej grafiki są naprawdę minimalne. Tak jak właśnie mhm. mówiłeś kiedyś, to były tak widoczne skoki jakościowe, że po prostu co chwilę zbierałeś szczękę z podłogi. A teraz no, po prostu patrzysz na te, na te nowe screeny i ty się doszukujesz z gier, które mają wyjść dopiero. Wyszukujesz się, kurde, gdzie tu jest ta moc nowych generacji konsol, albo gdzie, gdzie jest ta moc, która potrafi po prostu kompletnie komputer osiągnąć, bo jeżeli już komputer będzie taki mocny, to niech ta gra pokazuje, że to jest komputer i ta gra jest na komputer i ona, i ona pokazuje pazu. Tak? No, ja się wcale bym nie obraził. A te gry wyglądają powiedzmy sobie identycznie. No, jak dla mnie, dla laika, który powiedzmy sobie z komputerami nic za dużo nie wie i jest przyzwyczajony do grafiki, jaką wyświetlają konsole, to powiedzmy sobie porównywanie takiego Wiedźmina na pc czy na konsoli na pierwszy rzut oka dla mnie one są identyczne. Powiem Ci tak, jeżeli zakładasz niezmienianie plików ini, to różnice nie są, nie są drastyczne. Zresztą nie wiem, czy to po prostu oni mieli jakiegoś deala z Microsoftem. Znaczy, to, że mieli deala z Microsoftem, to wszyscy wiedzą, ale e czy. Rzeczywiście musieli tą jakoś jakoś powiedzmy obniżyć, czy, czy co. Ale właśnie jak w plikach inni trochę pogrzebiesz, to jednak ta różnica jest widoczna. To nie jest. Znaczy nie jest to drastyczne, tak? To nie jest tak, że nagle masz grę, która wygląda tak i śmak, a jak zmienisz pliki inni, to masz grę, która zupełnie inaczej wygląda. Ale mimo nie wszystko... chyba, że ta gra się nazywa Watch Dogs. No tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. I chyba, że ci ktoś jej wcześniej nie zablokuje, czytaj Ubisoft, który nie chciał za bardzo, żeby ludzie wiedzieli, jak ta gra mogła wyglądać, więc, więc właśnie, nie no, ale to znaczy, to, tak jak mówię, no, to nie będą aż tak drastyczne różnice, żeby, żeby ten sprzęt trzeba było na tych jakby wymieniać cały czas. No i jeszcze teraz ja troszkę tak rzucę hasłem powiedzmy bardziej pro które moim zdaniem jakby ma troszkę sensu, czyli duża konfigurowalność tego sprzętu, duży wybór tego, co ty tak naprawdę możesz na nim zrobić. No, za, chociażby czytałem, czy tam słuchałem dyskusji ludzi, którzy chcieli na przykład w jakieś sportówki, znaczy nie sportówki, tylko jakieś ścigałki grać na, na konsoli i mówili, "OK, to mogę wybrać między tą, tą, a tą kierownicą. Ja na pececie mogę wybrać kierownicę, z których mam tyle, że głowa mała. jeżeli, jeżeli tak jak tam kiedyś pisałem, jeżeli coś mi się, nie wiem, w pc -cie popsuje, załóżmy, karta graficzna mi się spali, ja sobie mogę wybrać, jaką chcę kartę graficzną. Lepszą, ale droższą, gorszą, ale tańszą yy, i tak dalej. Jeżeli odpalam sobie grę i na konsoli, to, znaczy to, co, to co swego czasu było, był ogromny bulwers w Assassin's Creed, gdzie devsi powiedzieli, że będzie lock na 30 klatek i czarne paski, tam chyba z góry i z dołu, z tego co pamiętam. I się tłumaczyli, że to jest bardziej Cinematic Experience, tak. A ja mogę powiedzieć: Słuchajcie, panowie, ja mam w dupie wasz Cinematic Experience, zmienię trzy wartości i gram jak chcę. Więc jakby. Ja w PC bardzo cenię to, że yy, ja mam po prostu dość dużą dowolność w tym, jak ja chcę grać. Ja mogę, znaczy teraz akurat mam już takiego pc -ta, że mogę sobie pozwolić na to, że włączam grę w full detalach i gram w y, tam 60 klatkach. Ale jak na przykład jeszcze miałem tą starszą grafikę, to jakby moim moim wyborem było to, czy ja chcę grać w troszeczkę brzydszą grę, ale w 60 klatkach, czy może w troszeczkę ładniejszą, ale w 30. Albo na przykład ja decydowałem, co chcę wyłączyć, chociażby w takim Wiedźminie w dwójce pierwszą rzeczą, którą wyłączyłem i to wcale nie ze względu na wydajność tylko ze względu na własne preferencje to było wypieprzenie tego, tego motion Blera, który dla mnie jest po prostu tragedią, nie wiem po co się ludzie uparli na to cholerstwo znaczy rozumiem zastosowanie tego w grach wyścigowych, okej okay, ale we wszelkich strzelankach czy, czy RPG-ach to jest pierwsze co wyłączam bo stwierdzam, że to w ogóle nie ma sensu i mi to, mi to tylko przeszkadza natomiast na konsoli muszę grać tak jak sobie twórca zażyczy co znaczy ja wiem, że to może być ok, ale dla mnie osobiście to ja lubię mieć kontrolę nad tym, lubię, lubię sam sobie to dostosować do siebie, do tego jak ja gram jak mi się po prostu jak mi jest wygodnie tylko wiesz Tomku mhm. jak dostajesz grę jak dostajesz mhm. grę no to wiesz, no i ja, w, ja na konsoli mnie to nie interesuje, ja po prostu ją włączam i, i w nią gram, ja się w mhm. niczym mnie nie bawię, ja, ja po prostu kupuję grę, żeby w nią grać, a nie żeby się nie no jasne, jeszcze to... sobie optymalizować. Dobra, ale to, to już nie. pomijam to. Słuchaj, bo jeszcze mam do ciebie jedno ważne pytanie. No, no. I to się tyczy właśnie tych ekskluzywów też, e, ale trochę z innym podejściem. Czy nie zauważyłeś, że gdyby nie rynek konsol wiele gier nie wyglądałoby tak jakby wyglądało i masz tutaj dobre podejście do Wiedźmina, sami twórcy powiedzieli, że gdyby Wiedźmin 3 nie wyszedł na konsoli, nie wyglądałby tak jak wygląda byłby mniejszy i z pewnością niby był tak dobry jak jest ale, jeszcze abstrahując od tego, czy możesz mi podać trzy ekskluzywy na PC ta które mhm. były grami AAA których budżet mógł zrobić wrażenie mam tu na myśli coś a la Assassin ale dajmy na to Far Cry, po prostu jakaś duża gra, która, która po prostu trochę kosztowała, która wyszła tylko na peceta i był to ekskluzyw, że na przykład konsolowiec zazdrości towcom że mają tą grę tylko, że to musi być AAA, bo ja wiesz, hirosy odpalę na wszystkim, no nie, ale chodzi Aha. mi po prostu o taką konkretną grę, wiesz, no ty może jest wiesz, e, jesteś fanem wyścigów, no kurde, no mają tą Forzę na Xboxa, no i co, no i nie pogram, czy nie wiem, kurde, Uncharted, jak to zajebiście wygląda, walić tego tą Predator Uncharted, to jest dopiero Wiesz, chodzi mi o coś takiego, czy masz po prostu takie ekskluzywy na peceta, bo wydaje mi się, że takich po prostu nie ma. No. E, tak, e, po pierwsze Znaczy nie wiem czy to... Inaczej, e, zyski mówią, że to jest Absolutne AAA, e, hardstone Chociażby, żeby daleko nie szukać e, Czy chodzi ci o tą aplikację, co mam na telefonie? No dobra, ale mówimy o tym, co nie wyszło na konsole. Nie, no słuchaj, ale. Chodzi mi o poważną grę, wiesz. Tutaj studio, 100 osób nagrywa, dźwięki, grafika, trzy studia zewnętrzne. Słuchajcie, zróbcie to i to, nagrywamy symfoniczną ciach, tylko kąp. To znaczy, no, mówisz. Mówimy, czekaj, czekaj, czekaj. Czyli mówisz o taką grę, która ma co najmniej 30 milionów sprzedanych kopii i użytkowników, przepraszam, aktywnych, tak? E, nie, nie na konsoli, mi, nie, nie, czy ale, nie, nie, no, nie bardzo? Jesus, no właśnie no właśnie, <grym> właśnie nie, nie chodzi mi, nie chodzi mi e, specjalnie tak powiedziałem, bo wydaje mi się, że e, co o WoWie mówisz, tak? Chodzi ci o WoWa, czy o co ci chodzi? Nie, hardstone na 30 milionów użytkowników. No tak, ale słuchaj, czy ja użytkownik PS4, mogę powiedzieć kurde, ale bym chciał mocnego kompa, żeby zagrać w Hearthstone'a. Nie, ja po prostu Hearthstone'a to ja z, z kieszeni wyciągam i gram. Czy, czy nawet bym się nie zdziwił, gdyby kiedykolwiek była jakaś apka na Xbox One, bo, bo wydaje mi się, że będzie. E, wcześniej czy później. A zresztą Magic wychodzi e, zresztą, e, słuchaj. Szczerze, Hearthstone jest dla mnie bardzo słabą kopią Magicka. Bardzo słabą. I dla mnie to jest casualowy Magic. Ogólnie. Nie wchodzę w, w, w szczegóły i detale. Pograłem trochę i zra, zraziłem się tym trochę. Wiem, że ludzie mogą to lubić. 30 milionów casuali, tak mi się wydaje. Eee, ale no, no, to nie jest taki tytuł. No, no, no sorry. Eee, znaczy, wiesz totonku. co, powiem ci, powiem ci co, co tak. Eee, wiem, no, wiem, to... wiem, o co ci chodzi. No. Wiem, o co ci chodzi. Natomiast nie jestem pewien... E, dobra, może najpierw, najpierw, najpierw tak. E, chociażby Guild Wars 2, chociażby StarCraft 2, e, chociażby Cywilizacja 5, e, Arma 3 już teraz, tak? No, no, no. E, co, by, co by tutaj dalej jeszcze znaleźć e, z takich Hirozy 7, o których przecież rozmawialiśmy przed tym, przed... E, no tak, tak hmm. ale wydaje mi się, że tutaj studio nie jest potrzebne aż, dajmy na to, na 100 osób, tak jak robi to, wiesz... Bo e, chodzi mi e, to mm -hmm. cały czas o to, że no, no. te gry nie byłyby tak zajebiste. GTA nie byłoby tak świetne. Assassin's Creed nie byłby w takim otwartym dużym świecie. Może by też lepiej działał chociaż. Ale, ale wiesz, to nie byłyby tak świetne gry, gdyby nie konsole, Gdyby nie po prostu to, że tam, w, słuchaj, 30... Ja tu sobie otworzyłem 36 milionów GTA 5 na PS3 i Xboxa 360 i kolejne 11 na PS4 i na... Xbox One. I ja wiem, że te gry Wiedźmin też. E, sami twórcy mm -hmm. mówią, że te gry by nie wyglądały tak dobrze. I wierz mi, Tomku, wierz mm -hmm. mi, że gdyby twórcy mieli do wyboru rynek konsol tylko rynek pc PC-ów, tylko nie miałbyś żadnej gry. Nie miałbyś Assassin'a, nie miałbyś GTA, nie miałbyś żadnej gry, bo oni wiedzieliby, żeby nie sprzedali tyle, żeby te gry e, wyglądały tak, jak wyglądają w sensie e, otwartego świata, w sensie tego, ile studiów, ile osób musi robić tą grę. O to nie chodzi. Tylko teraz, e, no. teraz, wiesz, musisz też sobie zadać w drugą stronę pytanie. E, t, no gdyby nie było to, pc to nie mogliby e, tworzyć gier, oczywiście, że tak. No to, nie, nie, to, nie to nie znaczy to jest oczywiste, tak, więc to nawet, nawet nie mówię. E, tylko to teraz pytanie, to dlaczego na te PC-ty tak usilnie jednak te gry ciągle wychodzą? Bo może mają wszystko już gotowe. Zobacz, że architektura konsoli już jest taka sama, już jest praktycznie taka sama. Przecież to są słabe. Przecież ja mam teraz na stole nie mam 8 czy 6 rdzeniowego sela, no niestety, mam, mam po prostu dużo słabszą konfigurację twojego pc -ta. tak. ale, te, ale te gry mimo wszystko też cały czas wychodziły, nawet jeżeli nawet jak na, załóżmy takie, nie wiem, PS3 było zupełnie mm. y, inne niż, y, niż PC, to ona i mm. tak wychodziły na tego pc -ta. To dlaczego? No, Jeżeli to znaczy było tak nieopłacalne... Za, za... Znaczy nie, to nie jest nieopłacalne. To dalej jest opłacalne. To jest cały czas opłacalne, ale nie jest to tak opłacalne jak na konsola. Ale jest tutaj to jest, to jest e, jakiś tam taka proces, jedna... No, no. to jest taka jedna kwestia, jeżeli chodzi o wydawanie gier na konsole, są jednak licencje i, i, i, i opłaty za licencje i taki powiedzmy sobie Kowalski, który w garażu zrobił grę znaczy teraz to się już powolutku zmienia powiedzmy sobie, na poprzednich generacjach właśnie było tak, że taki Kowalski z garażem i gierką na, na, na, na pendrive nie mógł jej wydać sobie na, na konsolę bo po prostu go nie było na to stać, a na komputerze mógł sobie wydać, dlatego tyle jest różnych różnych różnorodnych gier na komputer i wiele właśnie z takich ludzi co, co zaczynali od małego Indyka e, teraz zakładają duże firmy, które zaczynają dalej robić gry na, na komputer tak? i wydaje mi się, że to, to też jest tym spowodowane, właśnie że na komputer więcej gier wychodzi i będzie nadal wychodzić z powodu tego, że łatwo je wydać tak? no w tym momencie też już to troszeczkę się zmienia jak widzimy na rynku konsol no bo e, no Sony i Microsoft zwęszyli hajs w tych ludziach i po prostu poszli im na rękę tak? bo, bo pieniążki też z nich wyciągną więc może to też jest taki powód nie tu jest jeszcze jakby troszeczkę inna sytuacja, bo ty mówisz, rzuci, znaczy rzuciłeś hasło gry AAA, tak? Ale tak naprawdę to jest takie powiedziałbym lekko lekko stronnicze tutaj. Dlatego, że z kolei na PC-tach właśnie wychodzi dużo więcej gier mniejszych, dużo więcej gier, załóżmy, takich, z których niestety konsolowcy się często naśmiewają, czyli właśnie wszelkiego rodzaju MMO, moby, hardstony i inne tego typu rzeczy, mhm. które potrafią być naprawdę, jeśli chodzi o dopracowanie i o mechanikę, Pięć razy bardziej złożone niż te wszystkie super hyper AAA okay, okay, okay. z konsol. Okej, okej, okej. Ci, zarabiać. Za, niekoniecznie właśnie. Zarabiać no. zarabiać kasę e, kosmicznie większą, e, albo tak samo dużą co najmniej, e, co właśnie te wszystkie super hyper triple A. E. Mhm. E, tylko, że one są w tym momencie z miejsca jakby negowane jako, a bo to jest jakieś. E, to nie jest AAA, e, tak? E, z tym Harcelem. ja się na przykład tutaj nie no. zgodzę, bo ostatnio w Harcena sporo grałem. E, to, jest, g, to jest gra, w której... E, to jest kasus y, blizarda, czyli grak, w której, y, której nauczyć się podstawowych zasad jest mega prosto. Natomiast potem y, tak dobrać talie, tak y, grać przede wszystkim, tak, y, tak kierować tymi y, jakby swoimi, swoimi ruchami, y, żeby wygrać, to jest już naprawdę zadanie na. na godziny przemyśleń, kombinatorstwa i wcale bym tego nie uznał za, za, jakby biedną kopię Magicka, dlatego, że Magic jest... Dlaczego na przykład Magic się niespecjalnie przyjął na na ach Dlatego się specjalnie przyjął? nie mieli pomysłu na tego Magicka, wydaje mi się. Nie mieli nie. takiego... Właśnie wydaje oni... mi się, że... No, no. Oni, mają, oni mają przede wszystkim... Magic ma zbyt skomplikowane zasady. To jest raz. Dwa, że partia w Magicka potrafi trwać bardzo, bardzo, bardzo długo. I w ogóle kto w Magica wcześniej nie grał, wgryzienie się w Micica y, może być trudne i bardzo prosto, żeby się odbił. Natomiast w Hardstona na tym podstawowym poziomie y, jest mega prosto się w, właśnie wgryźć i y, y, a później już dopiero zacząć, zacząć jakoś działać. No ale dobra, ale mniejsza. Poczekaj mniejsza poczeka, tym... poczeka, poczeka jeszcze mm -hmm. chwilę, a powiedz mi, w takim razie Gwint ci się podoba? No ja ci mówię, ja z Wiedźminem III czekam, do, aż go załatają, więc aha, ci nie powiem, czy aha, mi się podoba. Na, ty, czy, aha, no bo, bo jeżeli byś mi powiedział, że Gwint też ci się podoba i w ogóle a to, to w sumie chyba też nie mamy o czym rozmawiać. Mi się wydaje po prostu, Magic nie jest wcale taki trudny. Tak mi się, no wiesz, no gram trochę, więc może mi się wydawać, że, że, że w sumie nie jest, ale wydaje mi się, że nie jest. A gry po prostu, które wychodziły, były bardzo okrojone. Ostatni Magic to był po prostu... No ja, ja nie wiem, jak oni mogli zrobić... Taką grę, szczególnie, że zrobili ją tylko na Xboxy, na konsolę Microsoftu. Teraz wychodzi nowy free-to-play, zobaczymy, czy to im się uda. Ja myślę, że po prostu Herbst dobrze wszedł, bo nie miał konkurencji, a Magic nie potrafił z tym sobie poradzić i dlatego jemu się udało to odbić. Ale to jakkolwiek no, bo... no, dobra nie no, ma nie, nie nie są, ma co dryf... no, ale, ale... Nie, nie ma co dryfować. nie dryfować. Ale wracając wracając do, do, do jakby głównego tematu. Wydaje mi się, że przede wszystkim na PC-tach sprzedają się troszeczkę inne gry. I to jest zresztą też częsta jakby kość zgody między pecetowcami i konsolowcami, czyli konsolowcy często mówią, ale patrz, jakie my mamy tutaj na przykład exy super, tak, AAAX i tak dalej, i tak dalej. A wy, pc owcy tego nie macie. Mi ja na przykład tych exów nie brakuje w ogóle, bo załóżmy, nie wiem, mam, jest chociażby to Uncharted, tak, ludzie się zachwycają, w ogóle super, hiper gra. Mhm. E bodajże dwójkę oglądałem sobie po prostu tak, żeby go w cudzysłowie przejść yy, YouTubeowo, tak? YouTube. No, no, no. Yy, nie całego, tam jakieś urywki. Yy, jak dla mnie ta gra jest po prostu tak piekielnie nudna i monotonna, że ja nie widzę sensu w to grać. Oj Bo nie. widzę, yy, to znaczy, ja widzę przede wszystkim jedną rzecz. Yy, dla mnie liczy się gameplay może tam historia jest fajna, może coś ten, tylko że jak ja będę chciał sobie fajną historię, to ja sobie Indiana Jonesa obejrzę, a nie będę w Uncharted grał. No, w, w Indiana Jonesa szczególnie w tych nowych nie ma ciekawej historii. No, znaczy w, ty, w, w, tym, mówisz, w tym nowym nie ma, w tym nowym no, nie ma. Mówię mówisz, o stara. tych starych trzech. No tak, tak, tak. No. Starych trzech. W każdym razie, jak widzę mechanikę, która opiera się w dużej mierze na walce, zagadki, które powiedzmy trzeba by co najmniej wypić z 5 do 10 litrów browara, żeby tudzież nawet co czegoś mocniejszego, żeby być tak oszołomionym, żeby ich nie, nie odgadnąć. Eee, gra, która ci nawet po, w, nakierowuje cię, gdzie masz skoczyć, pomoże ci, asystuje przy tym skoku, żebyś się czasami nie poślizgnął i nie spadł w tą złą przepaść. Eee, to po prostu... Eee, jakby dla mnie nie ma sensu w to grać, to, to, to był zresztą ten sam, ten sam problem, który miałem z Tomb Raider'em tym ostatnim, że y, ja mówię, no dobra, no może jakiś tam klimat względnie jest, chociaż to też nie do końca to, co były stare Tomb Raider'y, ale mm -hmm. ta gra się przechodziła sama, ona po prostu, y, ja tylko naciskałem tam gdzieś, no dobra, no idź, no w przód, no ten, no dobra, zagadka, super, hiper zagadka w tym, w grobowcu. Y, Dwa spojrzenia, ok, to musisz przenieść tu, to musisz. No dobra, robimy, i grobowiec zaliczony w trzy minuty. No przecież to jest, to jest masakra. Więc. Nie, no no dobra, wiesz, no, Tomek, osobiście tobie hmm. to może się nie podobać, prawda? Nie, ale, jasne, nie? dlatego wiesz, ale, mówię z mojej wiesz, perspektywy. Chodzi o, z ogólnego punktu widzenia. Takich ekskluzywów to tak średnio na, na, na kompach. Fakt, faktem są właśnie te gry, duże darmowych gier, z których tych koreańskich, ostatnio widziałem fa fajne, nawet bardzo fajne, Diablo jakieś koreańskie, czy chińskie, czy japońskie, rewelacyjnie to wyglądało wam powiem, chętnie bym sobie w to zagrał, ale właśnie to są tego typu gry, których nie ma na konsolach, więc to są, są zupełnie dwa inne rynki, ale wydaje mi się, że mimo wszystko gry, które coś wnoszą do naszego gatunku, które są w jakiś sposób wybitne, które, które po prostu dychę, które, które dostają 10 na 10, mimo wszystko są e, bardziej na konsolach niż na kompach e, i po prostu niektóre gry, tak jak mówię, moim zdaniem nie pojawiłyby się na PC-tach tak, tak zrobione, jak są teraz, gdyby nie konsole? Tylko czy pojawiłyby się na konsolach, gdyby nie PC? Znaczy, czy pojawiłyby się tak samo zrobione nas załóżmy, gdyby były ekskluzywem tylko i wyłącznie na jedną konsolę? Czy gdyby na przykład, nie wiem, eee, już, CEDEP, już, no. CEDEP stwierdził, ok, to robimy Wiesława tylko i wyłącznie na, PS, na PS4? Oczywiście bez dodatkowej kasy Sony, bo to wiesz, zakładamy, że po prostu mówimy tylko o konkretnym budżecie, który, mieli, który mogliby dostać od, e, od graczy, tak? Liczyć na, liczyć na zwrot. Czy gdyby stwierdzili, że ok, to robimy tylko na PS4, czy też by tak wyglądał? Też nie sądzę. E, więc jak jakby. ci się je... wydaje, ile mhm. na przykład y, wieśka preorderów poszło. PC, a ile PS4 i Xboxa One. Wydaje Priora. mi się, że... No, to no. ja wam I... mogę powiedzieć. A, to ty wiesz, a no? Tak. No i, i ile, ile, ilościowo dokładnie wam nie powiem, ale patrząc na oko, jak, u, jak w dzień premiery i tam powiedzmy w okolicach tygodnia schodziło, e, to tak na 3-4 kopie na PlayStation 4 schodziła jedna na PC i jedna na Xboxa. Więc e. właśnie o, o tym Tomku mówię. Tylko no, mówisz o... Tylko chwila chwila, bo mówisz Ale... o priorderach, a za że... Nie, nie, ja, ja że... mówię o pełnej, o pełnej wersji pudełkowej już na premierę, nie ołożonych premierach. Nie I, teraz, pre i, teraz, I teraz jeszcze Tomek, jak chcesz mi powiedzieć o, o ściągniętym ze Steamu czy gdziekolwiek Aho? wieśku, to ja ci od razu mówię, że no. wszyscy, którzy znam, brali pudełkową, bo była świetna. Bo była świetna i każdy chciał mieć pudełkową wersję, bo dodawali świetne gadżety, więc e, tutaj raczej większość ludzi kupowała pudełkowe rzeczy i na PS4, i na PC, i na PC właśnie przede wszystkim, i na, i na Xbox One. Ale to teraz teraz no. taki mały, bo oczywiście mówię, danych konkretnych nie mamy, natomiast nie wiem czy śledziłeś, ty masz kolekcjonerkę czy nie? Nie, nie, nie. Ja mam normalną wersję na ps tak, Zwykłą. Jakbyś śledził, jak schodziły kolekcjonerki. Na Xbox One szczególnie. Z I które, i no. które się. Tak, i które się pierwsze skończyły, bo one, oni mieli po tyle samo kolekcjonerki na każdą platformę. Na PC ta skończyły się jako pierwsze. Chwilę potem na PS4. Na Xboxa One jeszcze chyba ze dwa dni można było kupić. Okej, okay, ale czy orientujesz się może, jakie ilości mieli w poszczególnych kolekcjonerkach? Takie same. Pięć po. 5 albo 10 tysięcy, nie pamiętam już. To były dokładnie te same ilości. I koniec końców wszystko trafiło na Allegro. No. Tylko, że, <grym> tak, tylko się, tak. Słuchaj, tylko ja ci jeszcze jedną rzecz Tomku powiem. Ja zawsze Wiedźmin, wie, Wiedźmina, markę Wiedźmin ogólnie za, zawsze ją wiązają bardziej z PC-tami niż z konsolami. Więc zawsze sobie no. tak stwierdziłem, że większa grupa odbiorców Wiedźmina to jest mimo wszystko PC-ty bo zauważ, że e, ostatni Wiedźmin czyli dajmy na to dwójka, na, na Sony się nigdy nie pojawił, tak? Nie, ja no tak, oczywiście. więc e, Miałeś tutaj do wyboru, dajmy na to e, bardzo dużą ilość PC-towców, tak? I mhm. konsolowcy, oczywiście, że konsolowcy i dużo konsolowców kupiło, ale mimo wszystko e, od Microsoftu byli zapoznani z tym tytułem bardziej. Ja w, w Wiedźmina w ogóle nie grałem, ja, ja, o tych, ja chciałem kupić sobie tą kolekcjonerkę, ale mhm. nie zdążyłem. I nie zdążyłem na każdą konsolę, więc to już poza mną. Ale to, to myślę, że, że to nie działa i tak tak dobrze, bo mówisz, mówi, że tylko chwilę później. Chwilę później to może być godzina później, tak? Nie, no my 10 my minut mówimy, coś koło tego tak no, trzeba. No, a my tu mówimy, wiesz, o tygodniu, ale też zauważ, ja w ogóle miałem w ogóle e, z tymi kolekcjonerkami wyszła straszna chunia, bo ja, bo ja widziałem, jak ludzie sprzedawali, normalnie chwalili się, że 20 sztuk kupili jej. A później, a jakie ceny na Allegro? Nie wiem, oni powinni coś z tym zrobić, bo to w ogóle było chams hamskie strasznie. Że później to wszystko wystawiali. Normalnie po 20 sztuk ludzie kupowali, a CD ping dawał, am, dobra, wieście. Eee, no. no, ale tu masz, widzisz, przez cały tydzień sprzedaży 4 do 1, więc no to, to jednak jest sporo. Eee, tylko teraz jest jeszcze jedno ważne pytanie, eee, czy te dane będą reprezentatywne, tak? Bo zauważ teraz jedną rzecz. Eee, no kto, nie, no, no. Kto, w kto w tym momencie kupuje głównie w sklepie stacjonarnym? tu nie wiem, pewnie Fanki by, by się lepiej wypowiedział, ale strzelam, zakładam w pewien sposób, że gracz, który gracz powiedzmy troszeczkę bardziej hardkorowy a Wiedźmin był mimo wszystko grą dla bardziej hardkorowego gracza kupi ją albo w nie mówię tutaj w sklepie cyfrowym, bo to chociaż to też może zrobić oczywiście Aha. ale kupi ją spokojnie ją sobie zamówi z jakiegokolwiek sklepu internetowego niekoniecznie będzie szedł, bo czasy, kiedy szedł na przykład, nie wiem, do Empiku, do Mediamarktu, czy, czy gdzieś tam. Tak, ale w y... Tom, Tomku to działa na, na, na dwie strony. Tak. to, solo, to, to... Więc zrobi to samo. Ja nie pamiętam, kiedy ja byłem w jakimś dużym sklepie po grę. Teraz pojechałem, bo byłem w Polsce, Aha. po polsku Wiedźmina, dlatego co ja go kupiłem, w Saturnie chyba go kupiłem, tak, w Saturnie kupiłem Wiedźminę, ale normalnie Nigdy w życiu nie, nie, nie, nie chodzę do sieciówek. A na ogół co? robię to na e A teraz to w ogóle odkryłem inną rzecz, ale to nie będę teraz mówił na, na ten temat. Ale, ale tak, ale na, na ogół raczej w dużych sklepach nie kupuję tego typu gier. Ja aż, aż jestem ciekaw, bo yy, sprawdzam, jak on się sprzedał w, yy, w pudełkach, w na Widzicarcie. Ale no tej tutaj... tam też sprawdzałem Assassina i Słabo. No. Witcher, Wild Hunt. Na, na pewno będziesz miał hmm. dużo więcej oczywiście na, na konsolach, ale wiesz... Nie, e, ja z tej to, ciekawości, tomku, wiesz... O, o co mi mniej więcej chodzi, mm -hmm. że no, że ten Wiedźmin nie byłby taki duży. No twórcy mówią, że słuchajcie, no gdyby nie konsole, no to ten Wiedźmin nie byłby tak duży, no. Nie, ja się z... ja Wam powiem, przerwę Wam w obu, no. bo ja za chwilkę niestety muszę, muszę mhm. z, e, kończyć. Mhm. E, ja tak sobie, ogólnie mi się strasznie podoba e, rozmowa, kłócenie się z Wami, co jest lepsza konsola czy PC. E, też z Tobą tą mi się bardzo podoba, bo rozmawiamy jak normalni, cywilizowani e, ludzie. I co jest najciekawsze? w tej całej rozmowie całkowicie zeszliśmy z głównego wątku i skupiliśmy się na grach, bo tak naprawdę Aha. pomijając kwestie grafiki, ceny, sprzętu, czy to FPS, gra to jest gra i doświadczenie płynące z, z graniem w grę nie różni się niczym, no, czy na konsoli, czy na PC, czy Powiedzmy sobie takie Final Fantasy 7, co i na komputerze, i na konsolach bo daje taką samą satysfakcję jednym graczom i, i, i drugim graczom. Po prostu sama przyjemność zobcowania z fabułą i z tym wszystkim, I my, i my też praktycznie dwa różne obozy. Ja praktycznie stuprocentowy konsolowiec, Tomku mi się wydaje, że też stuprocentowy pc -towiec. Mhm. Zeszliśmy tak naprawdę do tego, co jest najważniejsze w tym wszystkim czyli, czyli, czyli w, w graniu i gry. I, I jak myślicie, czy. Idealnym rozwiązaniem nie byłoby na przykład, gdyby, gdyby na, to właśnie o tym wszystkim, co mówiliśmy, gdyby zniknęły ekskluzywi, żeby, żeby wszystkie gry były multiplatformowe i tak naprawdę każdy mógłby wybrać swoją grę, na czym chce grać i po prostu nie tracić czasu na forum, wyśmiewając jednych i drugich, tylko po prostu, po prostu grać w grę. Ja myślę, że w ogóle już w zasadzie do, tego, do tych czasów mimo wszystko dosyć doszliśmy, bo e, jeżeli zobaczysz, jak było na przykład, nie wiem, chociażby w latach 90. gdzie w ogóle pojęcie ekskluzji w zasadzie nie istniało, bo większość gier była na konkretną platformę robiona. E, może nie większość, ale bardzo duża część, więc mówienie o ekskluzywach nie miało sensu. E, teraz tych ekskluzjów już nie ma aż tak dużo. Niezależnie, czy mówimy tutaj o pc PC-tach, czy o konsolach, czy handheldach, czy ten. No dobra, handheldach może tak, ale... E, jakby ekskluzyw jest raczej wyjątkiem od reguły, a nie regułą, więc powiem tak, tak może troszeczkę podsumując, bo tak, bo tak sobie właśnie gadamy, gadamy, mi się wydaje, że tutaj jest bardzo dużo, bardzo dużo zależy od preferencji, że tak naprawdę nie da się powiedzieć, która platforma jest lepsza jako taka, czy to, znaczy no, na której się lepiej gra, bo to bardzo dużo zależy od preferencji. Tam gdzie, tam gdzie konsole brylują, y, tam PC-ty powiedzmy trochę, trochę, trochę zostają w tyle. Tam gdzie PC-ty brylują, tam z kolei konsole gdzieś tam zostają w tyle, więc, y, to znaczy, ja bym jedyne, co bardzo chciał ogólnie w takich dyskusjach, jak tam czytamy sobie czy na Facebooku, czy gdzieś, to żeby obie strony, i to, bo tak samo mówię i konsolowcy, i pc jak najbardziej, żeby to była bardziej merytoryczna dyskusja. To znaczy, ja zauważyłem po obu stronach, że rzeczywiście to jest takie troszeczkę, to jest, to jest, to jest takie jakby trochę... Zbacz, często zbaczanie z tematu, często, często jakby ta dyskusja schodzi zupełnie na tory takie bardziej hejterskie, a mniej rzeczywiście merytoryczne. Więc chciałbym, no żeby to jednak się zmieniło. Więcej, więcej obrzucania się gównem i, i puszkami i blacharstwem i takimi innymi, niż po prostu takim właśnie o czymś takim, jak my teraz rozmawiamy. I, Jasne. I troszeczkę I troszeczkę muszę powiedzieć, że ciebie tak podziwiam, bo śledzę to, co piszesz powiedzmy sobie na Facebooku, a podziwiam... Dlaczego? Ym, Grasz na, grasz na komputerze. Musisz poświęcić czas, żeby tą grę ustawić, tak jak już sobie powiedziałeś tych inni i w ogóle, tak? Eee, plus dodatkowo m, dużo czasu zauważyłem, że właśnie poświęcasz e, na na, na, takie, na takie konwersacje z innymi z innymi ludźmi, czy to kłótnie o komputery, czy to komputery z komputerami, bo taka wojna też u was istnieje. Oj, tam <śmiech> wojna. Gdzie tam wojna? Da jest też temat. Ale twoje wypowiedzi są naprawdę bardzo, bardzo bardzo długie i, i, że, i że ty jeszcze masz czas na, na właśnie uświadamianie ludziom tych dla ciebie oczywistych faktów, a dla innych właśnie mniej związanym z jak wygląda granie na komputerze. Takim, mi się wydaje, że ty jesteś taki mesjasz pc wiesz? O, wiesz to, aż, aż sobie to, kurde, w jakimś, w jakimś tagu wrzucę. Tak, tak, tak. Słuchaj, jest, ale wiesz co, jak jest Baron Xboxa, no to w tym momencie nawet będę ja miał, teraz wiesz. No, ale. No. Nie, po prostu lubię, lubię na te tematy dyskutować, szczególnie, że, tak jak mówię, zauważyłem, że bardzo często, mimo wszystko, gracze mają trochę zaciemniony obraz tego, jak się na tym pc gra. Obecnie, tak? Eee, Muszę często... Muszę powiedzieć, że to jest racja, bo tak jak zacząłem się interesować tymi wszystkimi kartami i płytami i procesorami i tym wszystkim, to po prostu bez pomocy ludzi, którzy tym siedzą, ja bym zaginął. Ja bym nie wiedział, co ja mam zrobić. W wyborze konsoli ja mam konsolę, albo z dyskiem, albo bez dysku, A tutaj po prostu mnie... No po prostu się czułem taki malutki człowiek, jeżeli jak wchodziłem na te konfiguratory do, do składania komputerów. Po prostu szacuję dla was, że wy to ogarniacie, tak? Ja, ja, ja jestem za głupi na komputer, wiecie? Ale wiesz co, paradoksalnie wydaje mi się, że trochę byś poczytał i to nie jest aż takie trudne, to, to się da, da ogarnąć dosyć, dosyć szybko nawet i, a jak już zaczniesz grzebać w tym swoim PC-ie i zobaczysz, że coś tam, wiesz, właśnie udać się ustawić, żeby gra ci chodziła płynniej, fajniej, ładniej, to zaczynasz, zaczynasz to wchodzić w krew i to jest, to jest samo z siebie fajne. Nawet tu nie chodzi o to, żeby się innym jakoś, nie wiem, chwalić, że patrzcie, a mi chodzi ta gra w, nie wiem, 60 klatkach. To nie, nie o to chodzi, tylko samemu przed sobą, że wiesz, włączasz, włączasz grę i ona tak działa jak, jak nikomu innemu. No. To jest tak jak, tak jak z tuningiem samochodów. Nie musisz tego robić, nie ma to praktycznego zastosowania w większości sytuacji, ale, ale jest fajne. E, przydaje się. E, Tomku, jeszcze tak na zakończenie, mm -hmm. nie zauważyłeś jedną jeszcze tendencję, mm -hmm. że coraz więcej pecetowych gier wchodzi na konsolę. E, zobacz, tak. jest tam, pomijamy Tropico, ale, czy nawet Zotalcon, które było na premierze Xbox One, ale ostatnio właśnie ten Wasteland, czy choćby seria Total War ukaże się na e, Xbo -y, Xboxy, na, na konsolę. I czy chociażby XCOM, żeby daleko nie szukać. Czy XCOM. Tak, w ogóle czekam, może Hirosy w końcu wejdą. E, czy to no. też nie jest po prostu... Znaczy, e, twórcy robią to oczywiście, żeby zarobić, tak? E, czy po prostu nie wydaje ci się, że może pieniądze, które mają na PC no nie są za, za, za satysfakcjonujące i kombinują właśnie co to zrobić, żeby po prostu utrzymać dany tytuł i jechać w tę konsole? Nie, ja myślę, że to wynika raczej z tego, że y, jakby ten trend się troszeczkę zaczął, bo y, do pewnego momentu było, jakby funkcjonowało takie, takie przeświadczenie, że gry, na, załóżmy, gry z y, widokiem z, y, z góry na konsole, hmm. y, która nie jest jakimś kompletnym takim slasherem, zrobić się nie da. A tutaj okazuje się, że się da. Że można tak pokombinować, smak pokombinować, yy, i zaczęła jedna gra wychodzić, druga, trzecia, czwarta i. To jest raczej, wydaje mi się, efekt lawiny, bo zauważ, że chociażby ten Wasteland 2, on też, wysz, on też mimo wszystko wyszedł na początku na PCcie. Zresztą tak samo jak na przykład są te różne kickstarterowane projekty, to najczęściej hasło jest takie. Gra wyjdzie na PCcie, może jeżeli uda nam się więcej, zdecydowanie uzbierać więcej, to może na konsolę, albo w jakiejś tam zdecydowanie dalszej perspektywie. Więc wydaje mi się, że jednak ten PC to tutaj naprawdę da się kasę da się zarobić, tylko tutaj zarabiają też troszeczkę inne gry, to znaczy e, też taki sztandarowy mój przykład, czyli e, Legend of Grimrock, który e, był grą mega niszową, e, budżet jego wynosił z tego, co potem wywnioskowałem ze słów twórców, e, 60 tysięcy dolarów, więc, mm. e, znaczy nie, przepraszam, błąd, błąd, błąd, błąd, błąd, e, wynosił, widzimy, widzimy, żeby, nie, nie, żeby <laughs> Żeby im się gra zwróciła, musieliby 60 tysięcy kopii sprzedać, co jest po prostu no, niczym zupełnie, a sprzedali 600 tysięcy kopii, czyli zarobili dziesięciokrotnie. Mhm. Y I wydaje mi się, że na PC zdecydowanie więcej się tego typu gier mm, sprzedaje. Znaczy, może to nie jest ilość, nie ilościowo, ale te gry po prostu na siebie zarabiają. Y PC, moim zdaniem, bo to jeszcze właśnie rzuciłeś w to hasło z tymi ekskluzywami, PC tych ekskluzywów nie potrzebuje, bo PC jest jednak troszeczkę, wydaje mi się, innym środowiskiem, inaczej się na nim gra niż, niż na konsoli. Tutaj zresztą też, jest, też, wydaje mi się, jest dużo większa żywotność tytułów starszych, ze względu właśnie na możliwość modowania, wrzucania różnego rodzaju, nie wiem, lepszych tekstur i tak dalej. Ta żywotność tych gry i gier jest, mam wrażenie, większa niż na konsolach. Ale PC też bardzo dużo ekskluzywów konsolowych przejmuje ostatnim czasy, tak? No. Tak, żeby Jeszcze dalej... z brzegu przykład metargi soli, tak? Teraz co będzie miał premierę. Tak. To, to w ogóle jest bezczelne. To powiem, wam, że jest bezczelne. Ale przecież już Grand Zero wyszło na PC-ta. <laughs> przecież wie, wiecie. się. No znaczy, tak, tak. tak, no, tak. nie było, ale jest, tak, jest. jest, jest, dokładnie. Ale no... Więc jakby wydaje mi się, że to raczej jest, do, jeśli chodzi o, o te większe gry, to to jest raczej dążenie do tego, że te gry są coraz droższe i coraz mniej firm stać na to, żeby wydawać gry ekskluzywnie na daną platformę, e, że to po prostu jest... E, Skąd tylko możesz stąd bierz, stąd bierz fundusze? No chociażby, żeby daleko nie szukać, jak jest teraz ten Tomb Raider nowy, fakt ekskluzyw czasowy Rise na Xbox. Tak, tak dokładnie, mhm. ekskluzyw na Xboxa One czasowy, ale na drugiej platformie, na której się pokaże, no nie na, nie na PlayStation 4, tylko na pc -cie. Więc wydaje mi się, że ten PC wcale nie jest gdzieś tam z tyłu. On po prostu nie znaczy, musi, nie no, musi no, no. mieć tych ekskluzywów. Po drugie, tak naprawdę y, tutaj też nie ma się co dziwić, że na PC-cie nie ma ekskluzywów tych AAA jako takich, dlatego że twórcy nic na wydaniu y, tylko na pc nie zyskują dodatkowo, dlatego że y, dlatego, że y, no po prostu nie ma kto im zapłacić za to, żeby to było ekskluzywne, tak jak na przykład jest w przypadku Microsoftu czy, y, czy Sony. Mm -hmm. eee, tak eee, dobra, więc eee, ja ju, już w sumie kończymy Tomku, ja wiem, że, musisz, eee, że Tomek mi tu pisze, że musi iść tak, właśnie eee. widzę, widzę eee, dobra Tomek, więc możesz iść, a ja jeszcze zadam na końcu pytanie i w sumie będę, będziemy i tak kończyć fanki jesteś? Dobrze. No, tak, no. jestem, to ja, się, to ja się chciałem pożegnać dzięki, dzięki bardzo Tomek za rozmowę, naprawdę fajnie dzięki też i możesz być pewny, że żadnego ekskluzywa nigdy na komputerze nie zobaczysz, Red Dead Redemption i tym akcentem dziękuję. A ty StarCrafta trzymaj się. Zagnę się z wami, Ej, do następnego. No, e, nie, nie wiem kto by więcej stracił. Dobra, ale to jeszcze na zakończenie topu mhm. mam do ciebie jedno pytanie. Tak? E, co musiałaby zrobić konsolę, żebyś, żebyś, żeby po prostu była by twoją maszyną do grania? E, żeby była moja maszyną do grania? Mhm. jedną rzecz. Przede wszystkim wprowadzić dużo więcej opcji konfiguracji w grach. To znaczy, żebym mógł wybrać, czy chce grać w grę, załóżmy, w super jakości graficznej w 30 FPS-ach, albo w takiej sobie jakości graficznej w 60. A, czyli to już byłby plus. To już miało The Last of Us zremasterowany. Tak, to, to już tam się jako, już wchodzi. Gdzie wy wyłączałeś bodajże cienie czy no, mhm. jakieś tam odbicia wyłączałeś, ale, ale miałeś 60 kratek, albo i włączałeś miałeś 30. A powiem ci jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz konsole mogłyby zrobić, i jedna z konsol w zasadzie to robi: e, mieć dużo gier, dużo ekskluzywów, ale ekskluzywów, które nie mają gier podobnych w typie na PC-ach. Czytaj to ma teraz to mają konsole od Nintendo. Bo jeżeli na przykład no tak, dla, tak, ja, ja zresztą, tak. z, zresztą zawsze mówiłem, że jeżeli by mi gdzieś tam przyszła do głowy opcja kup sobie konsole, to byłoby to na pewno Wii U bo mając pc z mojej perspektywy tak. zakup, Wiemy, chodzi, no. zakup PS4 albo Xboxa One nie ma zupełnie sensu. Bo to jest na, wydawanie półtora kafla dlatego, tego, żebym zagrał w te powiedzmy jeden czy dwa ekskluzywy, które mnie interesują. Bo wiem, że tych ekskluzywów może być więcej, ale nie wszystkie też nie wszystkim będę zainteresowany. Natomiast na Wii U będę miał w zasadzie większość ekskluzywów. Yy, więc y, jeżeli już, to byłoby to właśnie Wii U. Znaczy tak, w, w, twoim, w twoim akurat przypadku tak. W mm -hmm. zależności od, od twoich preferencji, tak? No ale, ale wiesz, no nie jesteś fanem żadnych wyścigów. Ani tak samo nie jarają cię światy, dajmy na to Halo, czy Jirsu, nie. czy No właśnie. To znaczy czy, inaczej. Yy, no. Wyścigów... Yy, Kiedyś się zastanawiałem nad kupnem konsoli i zacząłem się, że tak powiem, zacząłem dryfować w kierunku Xboxa jeszcze w tej 360 ze względu na to, że miałem ochotę zagrać w force. Mhm. Ale tak jak mówię, to są. Wyścigi, to nie jest powiedzmy, gatunek taki mój pierwszej potrzeby. Chętnie w to zagram, lubię to, ale nie tak, żebym dla nich kupował konsolę. Mhm. Więc. Zresztą Forza z, mi z mikrotransakcjami to też mi się jakoś tak niespecjalnie widzi, więc... E, dokładnie. Dobra, Tomku, pomału będziemy kończyć. Ja myślę, że... Ja, ja, ja, ja powiem Ci, że konsole po prostu mają to, co ja chcę. Ja lubię multiplatformową mhm. roz, rozgrywkę online, szczególnie w gry w sportowe i to ma konsola z komputerem, no komputer też to ma, można oczywiście kupić pada i tak dalej, ale wydaje mi się, że więcej ludzi po prostu gra na konsolach w, te, w tego typu rzeczy, przez co łatwiej znaleźć też znajomych, którzy w to grają. Tak, mają. do grania. Dokładnie I, i z tego powodu jest to stosunkowo fajniejsze, przy, przynajmniej z mojej perspektywy, tak? Powiem Ci, że na przykład dla, e, mm -hmm. większość znajomych moich przynajmniej gra na konsoli nie wiem, może twoich więcej gra na pececie aczkolwiek e, wierz mi, że raczej ty będziesz miał po problem, żeby zebrać czwórkę osób, które będą grały w Borderlands na pe peceta niż ja na konsoli. To ja Ci teraz powiem jedną rzecz. E, ja jestem kompletnie Aha, no e, no. To, no, to, no to i, i tylko względnie, jeśli chodzi o multi, powiedzmy no tam jakieś strzelanki, czy nie wiem, czy w tego StarCrafta, czy coś, to chętnie popykam, mhm. ale nie takie, w których wymagana jest współpraca. Nie dlatego, że jestem jakiś antyspołeczniak, nie, nie, e, tylko, nie, no, po prostu, tylko po prostu... E, ja mam troszeczkę inne godziny załóżmy funkcjonowania, to co żeśmy rozmawiali przed podcastem, że mhm. e, o pewnych godzinach ja się już po prostu o mi się zaczynają kleić, ledwo, ledwo kontaktuję ze światem, e, za to o czwartej nad ranem jestem w pełni żywy, więc strzelam, że jakbym chciał moich znajomych zachęcić, żeby wstawali o czwartej nad ranem, żeby pograć, to by mnie prędzej zaciukali niż, niż wstali. Znaczy ja myślę, że, że nie miałbyś już wtedy znajomych, no, wie, no więc no. właśnie, e, e, tak, e, tak, więc tak. wiesz, jakby u mnie, e, z mojej perspektywy to nie jest problem, bo um, ja i tak gram gry, w gry głównie singlowe, a jeśli multi, to tylko i wyłącznie um, kompetytywne, a nie kooperacyjne. Nie wiem, Więc multi. tu jakby sprawy, sprawy nie ma, ale właśnie fajne, fajne jest w tym, w tym, co mówisz, fajne jest to, że to bardzo dobrze pokazuje. Yy, jakby dlaczego każdy z nas y, woli coś innego, tak? Bo to wszystko jest kwestia preferencji i tego, czego oczekujesz. Dla, dla mnie, na przykład na konsolach nie ma pewnych rzeczy, których ja bym oczekiwał i które do mnie przylgnęły, i które ja lubię. Y, ale z kolei y, na pecetach są takie są takie elementy, które. Y, które sprawiają, że dla mnie ta gra jest dużo dużo fajniejsza, dużo ciekawsza. Z mojej perspektywy oczywiście. Tak samo jak... Z... Są gry, z których ja bym po prostu nie, nie chciał rezygnować, a których na konsoli po prostu nie ma. Może kiedyś będą, ale na razie nie ma. E, więc wydaje mi się, to co już wcześniej powiedziałem, że to jest wszystko kwestia preferencji, że nie można powiedzieć, że jeden sprzęt jest obiektywnie lepszy czy gorszy, tylko po prostu e, zależy jak jest dopasowany do, do potrzeb użytkownika, tak. do a potrzeb ja, gracza. Ja, ja ci jeszcze powiem mm -hmm. jedną taką fajną rzecz, że widzisz, e, bo u mnie komputer... Jest dopełnieniem konsoli. Ja mam wszystko na konsoli, u mnie komputer jest dopełnieniem, bo znajdę tam parę strategii, które po prostu lubię i chciałbym opalić Widzisz? Czekam na Hirosy, czekam też na nowego Roller Nie wiem, czy interesujesz się tym tytułem. Wiesz co, ja bardziej byłem. Znaczy nie, ja te wszystkie takie powiedzmy teamowe gry, czyli ja akurat bardziej wolałem hospitale, bardziej wolałem Airline Taiku, a Roller Coaster. No, tak, ty, mniej. Tylko, no. Że, tak, tylko że takie gry już nie wychodzą, a Roller został zapowiedziany. i Tak, to jest ciekawy. racja. E, tak czy siak, widzisz, to jest u mnie dopełnienie i mam tam pa, parę rzeczy. A ty nie masz takiego dopełnienia. Ty masz wszystko na kompie, bierzesz go takim, jaki jest, masz swoje gry, które masz. Wiesz, mhm. że nie masz niektórych gier, które ja mam i ich nie będziesz mieć. Chyba, wiesz co? że kupisz konsolę. Kwest... Znaczy, komputer mnie... ma każdy, więc ja po prostu też to traktuję jako dodatek. Ja w, ja w twoje gry gram jako dodatek. Powiem ci, nie, nie powiem powiem no. ci tak, u mnie e, sytuacja jest taka, że e, ja po prostu sobie to przeliczyłem i mi się to finansowo stwierdziłem, że nie opłaca. Aha. Bo nie, gdybym no, miał kupować tak. konsolę, e, bo jak, znaczy powiem tak, ja nie jestem przeciwnikiem grania na konsoli. Ja jeżeli by mi dać konsolę z fajną grą, to bym pograł i naprawdę nie miałbym, wiesz, żadnych obiekcji, żeby to co, coś uruchomić na konsoli. Natomiast w momencie, kiedy załóżmy, e, nie, na przykład chętnie bym zagrał w Bladborna, ale jeżeli e, w tym momencie liczę sobie 1500 za konsolę i koło 300 za Bloodborne, a, czy tam załóżmy 250, mhm. no to dać 1750 zł za to, żeby zagrać w jedną grę, która obecnie jest ta jedna, która mnie interesuje na konsoli. No tak. Taki kiepski biznes, przyznasz. Kiepski. Nie, no, no, no tak, tak, więc tak, tak, tak to. to wygląda. E, może by później się jakieś tytuły pojawiły, ale, ale kto, kto to wie. Ale muszę sobie wejść na Allegro i chyba Gamecube odkupić, jakiegoś i znowu popykać. No, to, to już za, za, za... <laughs> kupić, myślę. E, dobra, Tomku, ja Ci bardzo dziękuję, że do nas padłeś. Też dzięki e, za zaproszenie. Bardzo... Tak, było, myślę, że bardzo fajnie. No, ty będziesz ppc-towcem, my będziemy konsolowcami. E, myślę, że po prostu każdy... Każdy robi to, co lubi, tak na dobrą sprawę, i te, tak jak mówiłeś, każdy ma inne preferencje. Dokładnie, I, dokładnie. I myślę, że chyba że żadne wojny nie mają sensu, bo, bo to w sumie nie ma sensu. Właśnie jeszcze sobie pomyślałem, że przecież jeszcze po co za, za to, żeby grać online co ty masz darmo. No darmo tak. no, wojny to... nie mają sensu ale lekkie podszypywanki podszczy... zawsze są w cenie no, już, już dzisiaj o ile ja wszyscy ja... wiedzą, że sobie każdy robi jaja. tak, tak, tak więc, więc myślę, że temat jest w miarę wyczerpany słuchajcie więc pomału kończymy 39. odcinek podcastu bezimienny, jak słyszeliście, fankiego już nie ma musiał lecieć więc on się już z nami pożegnał ja żegnam ze swojej strony Tomka to, tome, Tomka Dietricha Dzięki wielkie, do usłyszenia. Do usłyszenia i ja miałem na imię oczywiście Christian Kender, a my słyszymy się standardowo za dwa tygodnie z kolejnym odcinkiem, już czterdziestym w sumie podcastu Bezimienny. Trzymajcie się, cześć.